Witamy bardzo serdecznie w 34. odcinku podcastu Bezimienny, standardowo. Ja będę prowadził, czyli Krystian Kender. Ze mną będzie Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. I wraca do nas Rafał Radomyski. Witam ponownie po długiej przerwie. Tak, więc Rafał jest z nami. Słuchajcie, nie ma z nami Jacka. Nie ma z nami Jacka i nie będzie z nami Jacka. Jacek ze względu na... Swoje w sumie osobiste problemy, sprawy nie będzie już się pojawiał w naszym podcaście. Być może będzie, pojawi się parę razy gościnnie u nas, ale na dzień dzisiejszy, z tego co z nim rozmawialiśmy i z tego co nam dał do zrozumienia, to raczej już niestety nie będzie miał czasu. Po prostu ma, musi się, po prostu czas spędza troszeczkę inaczej. Chyba troszeczkę zmieniło mu się ostro w życiu więc nie będziemy go już widzieć w podcaście, przynajmniej nie w stałym składzie. Więc Jacku, dziękujemy Ci za wszystko, dzięki, że z nami byłeś, w sumie stworzyliśmy razem w trójkę jeszcze z Piotrkiem ten podcast, więc jak coś, to oczywiście jesteś u nas mile widziany, mam nadzieję, że sobie poradzisz i ogarniesz wszystko tak jak trzeba i być może jeszcze do nas wrócisz, a na pewno pamiętaj, żeby grać w japońskie repegi no, dobra, to, to tyle jeśli chodzi o Jacka, słuchajcie Jacka nie ma zobaczymy jeszcze co zrobimy z jednym z jednym miejscem, walczymy teraz o transfer ale nie, nie, nie możemy wam o tym mówić słuchajcie, ze względu na to że wakacje się zbliżają i no jest straszna posłucha. tak na dobrą sprawę do września nic nie wyjdzie takiego w miarę ciekawego ej, ej, ej, poza, za, oczywiście, no, oczywiście poza Batmanem, oczywiście dobrze, no Oczywiście, no dobrze, no ten payday niech też będzie, ale jak już wiemy, e, średnio, średnio z tym wychodzeniem gier stwierdziliśmy, że nie ma sensu tak jak na przykład niektóre podcasty wychodzą co tydzień i ciągną, żeby ciągnąć. Nie ma sensu czegoś takiego robić. W związku z tym stwierdziliśmy, że na czas wakacji przejdziemy na opcję dwutygodniową ze względu na to, żeby ten odcinek był lepszy, dla Was ciekawszy. My będziemy mieli więcej kontentu i nie będziemy po prostu lali wodę jak na sprawdzianie z historii, gdzie nic po prostu nie wiemy, a piszemy. Więc przechodzimy na opcję dwutygodniową, więc następny odcinek jest za dwa tygodnie. I to będzie przez czas wakacji. E, więc mam nadzieję, że nas zrozumiecie. No chcemy po prostu, żeby ten odcinek był zajebisty, tak jak każdy, więc zrozumcie to. E, dobra, więc myślę, że tyle jeśli chodzi o, o takie e, o wstęp, o cały wstęp. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować drugą, e, drugą część e, gier w terenie. Mam nadzieję, że ogarnęliście aplikacje, o których mówił e, Michał. E, i powiemy Wam o dodatkowych, ciekawych rzeczach, które jeszcze można robić w terenie, bo to nie tylko na telefonie można się bawić, ale jeszcze w różne fajne sposoby. Zobaczycie, co dla Was przygotowaliśmy i standardowo jedziemy z wiadomościami ze świata, w związku z tym może tym razem Rafa wróci po dłuższej przerwie, więc niech Rafał zacznie. No ja zacznę od krótkiej i z trochę smutnej wiadomości, mianowicie, że jednak nie doczekaliśmy się na uratowanie Konstantina i serial nie doczeka się drugiego sezonu, oficjalnie został pożegnany, nie udało się go uratować. Więc jak ktoś się nakręcał, napalał, ale jeszcze go nie obejrzał, to w zasadzie nie ma po co, bo tam wątek się kończy taką, taką sprawą niedopowiedzianą, ewidentnie zostawiającą miejsce na drugi sezon i, i, i tak naprawdę żadna historia się nie kończy, więc nie ma po co tego oglądać, bo to nigdy nie będzie dokończone. Tak, ja w ogóle obejrzałem cały sezon. Ty też chyba, Rafał, obejrzałeś tak, cały tak, sezon. Tak, tak, obejrzałem. No to, to powiem Ci, że ta, znaczy taka końcówka jest ucięta, prawda? Bo... No dokładnie. Bo, bo to jeszcze można by było ciągnąć w sumie, no to w, w, wypadałoby ciągnąć, a oni to skończyli tam chyba na 13 odcinku z tego co pamiętam tak, powiem. dokładnie, no specyficzny był ten serial no nie można powiedzieć, że, że ma takie szerokie grono odbiorców jakiś tam wierna rzesza fanów jest, ale, ale nie taka szeroka na pewno jak yy, są w stanie trafić nie wiem, z Arrowem, Flashem czy, czy Batmanem, tak? Tak. Czy tak Gotham tak, mam tak. na myśli, Gotham E, tak, chociaż ten serial był taki troszeczkę e, niszowy Wydaje mi się, że... E, znaczy, ten główny bohater był w porządku Mi się ogólnie serial podobał Gdyby był drugi sezon, to na pewno bym oglądał Powiem wam tylko, że Konstantina akurat obejrzałem cały sezon A ostatnie sezony Aroa i Fasha, To powiem wam szczerze, że nawet nie ruszyłem Więc to o czym świadczy, też mi będzie go szkoda e, Wiem, że teraz będzie wychodził nowy serial Lucifer e, Czytałeś, słyszałeś o nim Rafale ogólnie? Nie, jeszcze nie i ja z kolei się nastawiam na inny serial, ale to też niebawem go zrecenzuje Ostatni Człowiek na Ziemi. E, Okej, okay. więc ja tylko ci powiem o Lucyferze, bo to też jest na podstawie komiksu i też jest tak trochę e, trochę e, w klimatach Konstantina. W, mm -hmm. w klimatach takich Konstantina tu diabeł, to jakieś takie tego typu rzeczy, ale jest zrobiony trochę na na jakiś Gossip Girl, albo na takie e, bardziej e, target kobiecy, niż mm -hmm. taki bardziej poważny. Więc ogólnie z komiksu zrobili gówniany serial strasznie i ogólnie fani się strasznie oburzyli o to. Ten serial wychodzi zaraz, albo wychodzi od września, albo w wakacje. Wow, no innej opcji nie ma. Ale wiem, że będzie ten serial i wiem, że fani się strasznie obużyli mi ten serial nawet tak w miarę w miarę, ok chociaż komiksu nie czytałem ale to jest w tych samych klimatach wiem, że Vertigo jest twórcą tego komiksu i wiem, że wydaje te, ten komiks ale strasznie odjechali od, od komiksu i wiem, że hejtują ale sprawdź sobie, bo być może ci się spodoba ogólnie pierwsze wrażenie robi dobre tylko że mówię, że to będzie taki trochę, taki trochę kobiecy Konstantin zobacz sobie to w sam raz eee... na oglądanie w parze i, czyli, dokładnie. Czyli Krystian polecasz coś do ciebie. E, nie, nie, nie, nie, nie, nie, bez przesady, bez przesady, Michał. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o Konstantin, o Konstantinie, szkoda, szkoda, dla mnie szkoda dla Lerfała też. E, słuchajcie, to teraz przejdziemy do mojego newsa, mam ich bardzo dużo, e, więc zacznę być może e, dobra, od takich małych, szybkich informacji. E, e, e, Assetto Corsa, jedna z lepszych gier, jak nie najlepsza gra wyścigowa, która jest na PCcie i tylko na PCcie. w tym roku albo prawdopodobnie, prawdopodobnie w przyszłym roku wchodzi na konsolę, będzie można zagrać na PS4 i na Xbox One, więc słuchajcie, nie tylko Drive Club, nie tylko Project Cars i nie tylko Need for Speed, ale Assetto Corsa, bardzo dobry tytuł, symulacja z bardzo dobrą z bardzo, z bardzo dobrym modelem jazdy i dobrą fizyką wchodzi na konsolę i zainteresuj, zainteresuj, zainteresujcie się tym tytułem, bo warto. Szczególnie fajnie wyścigówek. Ja akurat y, dla mnie może ten tytuł nie wychodzić, ale wierzcie mi, że na ma jest to dosyć dobry tytuł. No chyba na, najlepsza symulacyjna wyścigówka jeśli chodzi o PC-ty. To chciałem Wam powiedzieć. Y, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Metro Redux y, B jest teraz w bardzo fajnej opcji na konsolach PlayStation 4. Bodajże, słuchajcie, możecie sobie ściągnąć całe, cały ten pakiet, czyli Metro i Metro The Last Light i możecie sobie przejść za darmo jedną trzecią gry. I po tej jednej trzeciej gry możecie kupić albo nie kupić, jeżeli kupicie oczywiście sobie wam zostają i to wszystko, nie wiem czy trofea wpadają, ale chyba dopiero odblokują się jak przejdzie się dalej niż tą jedną, znaczy jak się odblokuje ten tytuł, tak czy siak możecie to ściągnąć, jedną trzecią gry grać za darmo, a później zastanowić się czy kupicie, warto, naprawdę warto Metro, fajny świat, fajne gierki, Macie PS4, sprawdźcie sobie, bo jest coś takiego i możecie już to pobierać i już w to grać. Więc dla wszystkich możecie to sprawdzić. Michał, sprawdzisz? Wiesz, co? Myślę, że jakbym chciał przejść metro, to raczej bym pożyczył sobie od znajomego całość niż, niż miałbym kupować, no tak. bo to jest gra na jedno przejście, tak naprawdę. Także... No tak, tak. No, no, to, to... no cóż trochę tak, dobra zanim przejdziemy Michale do twojej wiadomości to chciałbym tylko powiedzieć jeszcze jedną wiadomość o Karmagedonie słuchajcie, no ja chciałem kupić Karmagedona nie wiem Rafale, ty dalej chcesz kupić tego Karmagedona? czy, czy bo ja wiem, dalej, że masz sentyment, ja dalej sobie pogram z uwagi na sentyment jak najbardziej no właśnie, właśnie mi grafika ten... nie będzie przeszkadzała na pewno no właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o Karmagedon Reincarnation dowiadujemy się, że ma bardzo słabe noty, tak Eee, słabe, czyli mam to myśli 3, 4, 5 I, i, i to jest takie pogranicze. Ogólnie podobno sentyment jest zachowany i podobno czuć trochę ten stary, dobry Carmageddon, ale podobno strasznie słabo to działa. Na mocnych pecetach to się wysypuje, tam są bugi, tam są klatki. Dlatego jest to tylko na razie na pecetach, bo na Xboxie czy na PlayStation e, nie przeszłoby to żadnych certyfikatów wydaje mi się i dlatego muszą chłopaki po podreperować trochę ten tytuł, żeby mogli go wydać na konsolę tak czy siak e, słabe noty. Ja chyba też zagram, wiesz, Rafale mimo, mimo, mimo tych not. No Ty i... Wiesz, no może jakieś demo, może coś, no. Spróbować na pewno trzeba, że wiesz, no jak, jak to jest chyba Jeżeli ja no ostatnio wiesz, to... grałem w jedynkę i się świetnie bawiłem po tam grafiki, mechaniki sprzed 15 lat, no to myślę, że aż tak strasznie, wiesz, przy właściwym podejściu wiadomo, gra sukcesu nie, nie, nie, nie, nie będzie miała, no bo młodzież nie będzie zainteresuje się tym kompletnie, no ale z uwagi na sentyment, czemu nie? No, dokładnie tak. Eee, Michale, Carmageddon interesuje Cię, czy tak? Eee, na chwilę obecną raczej nie za bardzo, w szczególności że patrząc po, po tym, jak to wygląda, w szczególności po tym, patrząc, że osobiście nie posiadam komputera, który by to uciągnął. Ale nie, ch chodzi mi, jak wyjdzie na konsolę. To będziesz to brał, eee, czy... Wiesz co, możliwe, że za jakiś czas, tam, powiedzmy, po, po, po, dłuższym, po dłuższym czasie, może, Mm -hmm. może poczekam, może będzie w plusie, nie wiem jeszcze a grałeś w poprzednie Carmageddonę? E, tak, grałem aczkolwiek jak ja w to grałem to trochę to, to, to, to nie ogarniałem tej gry później mm -hmm. jakiś, jakoś mi się udało dorwać ją za darmo w, w plusie e, nie, nie w plusie, <śmiech> na, na Androida Aha. i to sobie pograłem rzeczywiście spoko gierka naprawdę miło tego, że na, na telefonie jednak ta grafika była taka sama powiedzmy jak, na, jak w pierwszej części no, to bardzo był, możliwe. Bo to był port, tak, taki pod że port, I, naprawdę. I, no, no, no. Także, także grafika też ta sama, ale grywalność naprawdę naprawdę spoko. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Carmagedona. Zostawmy go na razie, czekamy na wersję konsolową. Zobaczymy jak na konsolach będzie się to zachowywało. E, dobra, więc taka najważniejsza chyba wiadomość, która się wydarzyła w tym tygodniu. Ja w sumie w zeszłym tygodniu, bo my nagrywamy w sumie w poniedziałek dosyć nietypowo, to co będzie, Michale? Co takiego się eee, wydarzyło? Fallout 4 został zapowiedziany oficjalnie przez BTSD, został zapowiedziany zwiastunem, no który co prawda no, może szału nie robi. Ale kurde, no, szału, to jest Fallout. Szału nie robi. Ogólnie powiem ci, że szału nie robi, ta grafika. Eee, powiem ale ci, że Przynajmniej sobie tam... nie będziesz miał przynajmniej takich sapów jak przy Wiedźminie, że o, downgrade grafiki okej, okej nie pokazali od początku tak tak, tak będzie wyglądać, okej okay. ale podoba mi się to, że jest zachowany klimat że jest, jest cały jest, czas tak, to tak, jest ten jest. sam Fallout tak, tak e, widziałeś e, Rafale, filmik od nowego Fallouta? Nie widziałem bo nie byłem zainteresowany Falloutem poprzednią częścią też nie znaczy o, siłą rzeczy o, trochę się o niej poczytałem obiłem i tak dalej, ale nigdy nie sięgałem po Fallouta, więc, więc na trailer e, też nie sięgnąłem tak tak czy siak, no Fallout robi wrażenie w ogóle ten trailer jest ten filmik jest dosyć fajnie zrobiony, no jest bardzo klimatyczny nie? bardzo klimatyczny, jest super super mega klimatyczny no powiem ci, że ja też czekam chyba dopiero przyszły rok no, prawda? też tak było. Tak, zobaczymy, zobaczymy, co powiedzą na E3. e, e tak, E3, e tak. E -fajnie. Fajnie, że Fallout powstaje. Ja bym jeszcze chciał tutaj, żeby Bajoszek powstawał i będzie jeszcze, hmm. jeszcze lepiej. Znaczy, jest e chyba ten. E everybody go to the rapture, czy coś takiego? Tak, tak, tak, tak to słyszałem to, no, ale to jest zupełnie co innego, prawda? Więc... No niby tak, ale szczerze powiedziawszy, wygląda dość ciekawie. Wygląda dość ciekawie Zobaczymy jak to wyjdzie Bo do Bioshocka to chyba no, nie chcę zapeszać, ale, ale sam nie wiem jak to będzie Wyglądało i brzmiało Dobra to przejdźmy Do newsa Rafała z NVIDIA Co tam masz Z tymi serwerami Pamiętacie jak rozmawialiśmy o Shieldzie czyli tablecie od NVIDIA Wtedy wtedy była też sporo mowy na temat korzystania z tej chmury, którą Nvidia ma i tej całej usługi Nvidia Grid, która pozwala na granie, krótko mówiąc nawet na słabszym kompie czy słabszym sprzęcie na wysokich parametrach graficznych, po prostu mówiąc krótko PlayStation Now w ich wydaniu. No i to już działało, to już działało do jakiegoś czasu, że tam biblioteka gier się ciągle powiększa, a ostatnio też został uruchomiony jakiś tam dosyć porządny serwer we Frankfurcie, czyli dość niedaleko od nas. Podczas gdy do tej pory byliśmy zasilani przez Irlandię, jak się nie mylę. No i jest dosyć spora poprawa, w zasadzie dwukrotna, bo z 48 milisekund na 24 milisekundy jest ping obecnie, dla osób oczywiście, które mają szybkie łącze, tak, z naszej strony. No więc na pewno ta usługa, lepiej się z niej teraz korzysta i ci, którzy mają parametry jakby sieci właściwe, ale powiedzmy komp nie, nie wyrabia, bo jest to jakiś laptop, to mogą się tym zainteresować. Znaczy tutaj oczywiście no, karta NVIDIA jest potrzebna, żeby, żeby to obsługiwać, nie, ale, albo ten tablet chociażby, ten Shield, który swoją drogą ma tam wyjść drugiej generacji niedługo, więc... Może to być coraz ciekawsza alternatywa, jeżeli oni zapewniają zaplecze, rozwijają tą usługę, to, to, to może być to ciekawa alternatywa, żeby no, grać nie inwestując w sprzęt, nie wiadomo jakich pieniędzy. A wy orientujesz się jakie to są ceny tego grania na, z tych serwerów? Wiesz co, w to zależy. No, wiem że... Bo tam kupujesz tytuł czy abonament? tam kupujesz chyba abonament natomiast nie interesowałem się dokładnie dlatego, że wiesz jak wtedy tego Shielda testowaliśmy to mhm. tam był półroczny pakiet pełnej, pełnego dostępu gratis akurat po zakupie tak? więc nie, nie, nie, mhm. nie zawracałem sobie tym specjalnie głowy no wydaje mi się, że to wiesz no, idzie w kierunku takim o jakim kiedyś rozmawialiśmy przy okazji jednego z odcinków tak? takie granie na abonament i yy... No, droższe na pewno niż jej akces to nie będzie. No, nie, nie, nie, nie. E, to, to na pewno nie. Dobra, więc słuchajcie, macie taką opcję. Serwery są bliżej, więc powinno być już dużo zdecydowanie lepiej. Szczególnie osoby, które z tego korzystają. E, dobra, jeszcze mam takie dwa małe informacje. E, jedna to, jeżeli jesteście abonamentami, plusa e, macie PS4 albo PS Vita. na przykład Rafał ma Vita. Micha ma PS Vita ma Więc PS Vita, znaczy, no powiedzmy mam do, do, dajmy na to e, to słuchajcie macie zajebistą grę Super Meat Boy e, gierka w której chodzi tak się za, kawałkiem w wkurzającą tak e, w której chodzi się kawałkiem mięsa e, i ginie się non stop tam się tylko ginie, tam po prostu grasz żeby ginąć Rewelacja, bardzo trudna, hardkorowa gierka Taka pla platformówka Wyszło to kiedyś na kompa Było to jedna z najcięższych gier I chyba dalej jest jedną z najcięższych gier Ale na Vita, wydaje mi się, że na Vita powinno to się fajnie sprawdzić Więc z macie plusa Dostaniemy to za darmo Nie wiadomo jeszcze kiedy Ale, ale wszyscy z pisem... ale dostaniemy. najważniejsze. Tak. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz I tu chciałbym się na tym trochę zatrzymać Otóż nie wiem czy wiecie Ale właśnie teraz Wyszła informacja, że na Steamie e, można, oddawać, e, e, można oddawać wszystkie zakupione gry e, do 14 dni. E, oddają wam pieniądze za zakupione gry do 14 dni pod warunkiem, że te gry, które zakupiliście na Steamie, nie gracie w nich dłużej niż 2 godziny. I teraz e, małe studia, które mają małe gierki, które dosyć szybko się kończą, albo słuchajcie, no w 2 godziny możecie być już w połowie gry, albo w 3 e, czwartych gry, e, e, bardzo dużo tego typu użytkowników, które właśnie kupują takie indyki, zwraca je i zabiera w sobie hajs. I teraz jest problem. I Jak wy o tym myślicie też, e, e, Michale i Rafale? Czy ta opcja powinna pozostać, czy powinni to zmienić? Ja myślę, że powinna pozostać, to jest taki standard, obecnie tak samo wprowadziło, przecież mówiłem o tym też jakiś czas temu na Google hmm. Google Play, tak też dwie godziny jest na zwrot i to pozwalać i się rozeznać, czy jesteś naprawdę zadowolony. No, nie uwierzę, że jeżeli się dobrze bawisz w jakąś grę, to będziesz chciał po dwóch godzinach po prostu ją wiesz, pogonić, no, bez przesady. Nawet, jak, nawet jakby to przecież no w dwóch godzinach nie zamkniesz fabuły ani niczego no to... Znaczy, ale to wiesz, to Rafale, cały czas w zależności od gry bo jakbym na przykład sprzedawał na Steamie za 40 za 200 zł Flappy Birda i, i, wiesz, i no, trzeba, wiesz no ale to trzeba wiesz, to że takie no, ale... gry są sprzedawane bo... w takich cenach no to ja się nie dziwię, że twórcy się skarżą hmm. tak? ale to oznacza tylko to że muszą zaprezentować w grze coś więcej niż okładkę i opis tak nie no, tylko tak, tylko chodzi mi rafała o to, że to może być nadużywane strasznie. Bo e, w, ja, to, ja to wywaliłem z kontekstu wam do rozpiski, ale znalazłem w internecie i jest pokazane dwa studia, jak się skarżą, że do tego czasu dajmy na to do niedzieli, mieli, czy dajmy na to do piątku, zajebiście sprzedawałem się tytuł, a już od piątku do poniedziałku no po prostu w dół i ludzie zwracają e, chcą zwrotu pieniędzy z ich tytułami i być może będzie tak z, z dużej ilości tytułami tak? więc to może być w jakiś sposób moim zdaniem nadużywane e, nie, nie wiem czy są jakieś tytuły na Steamie, które bym przeszedł w dwie godziny ale na przykład powiem Ci szczerze że na przykład takie paper please które jest zajebiste to w dwie godziny bym się zmieścił być może raz bym sobie porządnie zagrał albo dwa i w sumie zwrot hajsu jak najbardziej nie wiem, ja, pro, ja po prostu nie jestem nie jestem tego, do tego do końca przekonany, żeby coś takiego było. Jak użytkownicy chcą sobie jakieś demko, to niech sobie sprawdzają demko. Jak chcą zobaczyć gameplay, to nie wchodzą na YouTube'a. A jak chcą po dwóch godzinach heist, no to dla mnie to jest stosunkowo słabe. Ja wiem, że to jest wygodne i to jest w sumie taki 21 wiek, ale faktycznie sporo sporo, sporo po prostu tych studii, szczególnie tych małych studi, może. Może po prostu ostro dostać po dupie ogólnie, tak mi się wydaje. Ja to jest Ale... dwie godziny od zakupu, ano. prawda? E, nie, dwie godziny gry. No ogólnie jestem właśnie przerażony czymś takim, bo ze względu na to, że i tak e, studia Indie mają dosyć ciężko, to będą mieli jeszcze cięży, jeżeli taka praktyka będzie... No, będzie to stosunkowo powszechne. To dopiero teraz weszło, więc e, na razie wielkiej dramy nie ma, ale jeżeli e, twórcy piszą, że w przeciągu trzech ostatnich dni oddano 13 z 18 zakupionych gier, no to to jest słabe. Albo to... gra jest słaba, no nie zapominaj o tym. No, no tak no właśnie. No ale no, Niby było trochę, a nie było wam szkoda? się grę na przykład 3 lata, a w końcu o, ale to nie, ja, nie ale ja patrzę z punktu widzenia konsumenta, no prawda jest taka, że wiesz, jak mhm. yy, idę do sklepu i kupuję sobie kilka jogurtów i widzę nowe smaki i tak pięknie wyglądają na opakowaniu i potem połowę po jednej łyżeczce bym oddał bo mi nie smakują, tylko fajnie wyglądają na opakowaniu, no i, i co z tym zrobię? No niestety, no to jest złotówka czy złoty pięćdziesiąt, więc biorę na klatę, tak i spoko, no ale nie a musi to ale podobać. Często a robimy sobie powiem, zakupy. Że taki czegoś, kosztuje co mi się nie na przykład dwie stówy. No właśnie, no. Wiesz, często a? robimy zakupy czegoś, czego, nie możemy przetestować. To jest największy problem dzisiejszych czasów, ale coraz więcej właśnie się wychodzi w kierunku tego, żeby jednak móc wszystko przetestować, tak? No, zwłaszcza, że. Znaczy. Jak to są e... jakieś, powiedzmy, dobra stosunkowo ok, tak? Wiesz, nawet kino domowe, co z tego, że sobie posłuchasz w sklepie wygłoszonym, jak ci zupełnie inaczej będzie grało w twoim pokoju, no. To tak. Eee, ale z drugiej strony zobaczcie, że znaczy, e, Rafael zobacz, że coraz mniej dem jest też, gier no. na konsoli, no tak. słuchaj na PS4 jest chyba nie wiem, 15 albo 17 dem wszystkiego nie szalej tak ale nie, ja mówię też o indykach no więc, to, to masz pewne wyjaśnienie, tak? bo się nie opłaca, wiesz, łatwiej jest zaszyć kod który ogranicza na dwie godziny grę niż wycinać jakieś demko i... no i no demko? demko jak mi patrzy też kosztuje trochę pracy trochę, trochę pieniędzy i Wprowadzenie ja to wprowadzenie, jakby na, sposób... na, na, na przykład PS to też kosztuje. A mhm. tutaj zwróć uwagę, że to działa ci na 100% wszystkiego i do każdej gry możesz sobie zrobić demo, prawda? W ten sposób. Na możesz, możesz, możesz. To, możesz tak. to, że ci niezależnie od producenta działa jakby wersja możliwość zwrotu, czyli takie jakby demo, trochę oszukane, tak? no to, to jest to świetne, no bo nie ma wyboru, każda gra będzie możliwa do przetestowania i do zwrotu. Ewentualnie, moim zdaniem, powinni to jeszcze, jeżeli mają zamiar to zostawić, to w jakiś sposób rozgraniczyć to na inne rzeczy. Powiem wam, że bardzo, bardzo dużo gier, przynajmniej na, na PC, które mam i które kupiłem, nie zagrałem w nich dwóch godzin. Ja, ja też. Równie a, dobrze. Najczęściej, najczęściej to są jakieś humble bundle, szczerze powiedziawszy. Ale... ja akurat też, ale, ale mam jakiś tam. Z ja to sobie kupiłem, bo było Ano, a, no, a bardzo, bardzo lubię to a poprzednią kupiłem i nawet nie zagrałem w nią godzinę więc Suma summarum ci twórcy nie mieliby ode mnie żadnych pieniędzy, bo w sumie mógłbym sobie odpalić i pograć dwie misje i w sumie wyłączyć i tyli. ale, a, zas ale czujesz, czujesz, że zasłużyli na te pieniądze od ciebie, tak szczerze? Ak akurat przy tych tytułach tak bo słuchaj, e, Rafale, ja kiedyś miałem na konsoli na PS3 bodajże 25 pudełkowych tytułów i wierz mi, że połowy nie przeszedłem a połowy, połowy, to nie grałem nawet więcej niż godzinę. Czyli nawet czwarty. miałem tytuł, nawet miałem rezystensa 3, słuchajcie, kupiłem go za 250 zł i ja go nawet nie odpaliłem. No to, po co go kupowałeś? Nie, bo chciałem, chciałem w niego pograć, ale patrzę, że jest aktualizacja 700 mega, a wtedy to na PS3 to trzeba było czekać na tą aktualizację jeszcze zrobi. I po prostu wyjąłem płytę nawet mi się nie chciało jeszcze raz tego wkładać. I miałem z dużej ilościami e, z dużej ilościami e, tytułów tego, tego typu rzecz, ale ja bardzo się cieszę, że Insomniak wzięło hajs ode mnie, bo uwielbiam tą serię i, i cieszę się, że, że ją dostali, no nie? Ale, ale z drugiej strony z drugiej strony tutaj Steam otwiera drogę ce, ce, cebuli trochę, prawda? No, teraz... Nie oszukujmy się, ale tak. <laughs> I teraz powiem wam, że sporo będzie cebul. W ogóle warzywnik zrobią na Steamie i będzie śmiesznie. Dobra, więc słuchajcie, no to, to tyle ty w tym temacie. Jestem drodzy słuchacze, co wy na ten temat myślicie. Eee, znacie adres. Eee, dobra, więc jedziemy chyba dalej. Zamykamy nasze wiadomości ze świata jedziemy do sprzedaży. Słuchajcie, sprzedaż w zeszłym tygodniu była inna ze względu na to, że ja powinienem podawać w niedzielę sprzedaż na cały tydzień, a mamy dzisiaj najnowszą sprzedaż, która weszła dzisiaj, więc jesteście na bieżąco, będziecie słuchać odcinek jutro, a macie sprzedaż z wczoraj czyli z dzisiaj, czyli z poniedziałku. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Tak czy siak. Pierwsze miejsce oczywiście możemy być dumni, dalej Wiedźmin 3. Drugie miejsce GTA 5, trzecie FIFA 15, czwarty Splatoon, Splatoon to jest gierka na Splatoon chyba. Splatoon. Na Toon, to jest, A, Splatoon. jest gierka o malowaniu tak. i jest to fajna tak, gierka miło, o malowaniu. Tak. Mhm. tak. E, piąty mamy Battlefield Nowego, szóste Project Cars, siódme Farming Simulator 15. Boże. ósme Destiny dziewiąte Minecraft. Jaki niesmaczony No, strasznie. I ostatnie miejsce ma Call of Duty. A co tam, tam wyszło Warfare. jakieś nowe te na Destiny DLC? Tak, wyszło. Znaczy, ostatnio wyszło i widzę, że to jeszcze lepiej im się sprzedaje. I w ogóle znowu e, kolejne mają niekontrolowany przeciek, że kolejne będą wychodzić. Mhm. Ach, ach, ach, te Bungie. Ach, te Bungie. E, tak, słuchajcie, no, bardzo fajnie, że Wiedźmi ma pierwsze miejsce. Ja mówiłem, że Wiedźmi będzie dotąd pierwszy, dopóki nie wyjdzie Batman. E, więc jeszcze, jeszcze dajmy na to dajmy dwa tygodnie tak? Bo 20 któregoś tam premiera jest Batmana Więc tak e, No i chyba tutaj nic się wielkiego nie zmieniło Fajnie, że Wii U ma, ma, ma swój tytuł I ten Splatoon nie ma będzie e, Ma czwarte miejsce Wiem, że w poprzednim zestawieniu miało drugie Bo dzisiaj je zmieniałem więc, więc gry na Wii U też się sprzedają i w sumie Farming Simulator 15 Słuchajcie, coraz więcej osób to gra O Boże I ja no, faktycznie widzę na Facebooku, że coraz więcej osób to gra Może ja też to pogram Ej, Michał, co? Ja, ja będę kosił Ja będę, wiesz, kosił trawę A ty będziesz zbierał te ziarenka obok Tak, no, tak, tak, popieram jak, no. jak mi kupisz tą grę, to spoko możemy grać. Dokładnie. a Ona pełną pewną cenę kosztuje. Ale no, wiecie, to, wiecie, z jest... czego to wynika. Ale, ale słuchaj, to ty, jak mi kupisz w edycji kolekcjonerskiej, nie, tam, tam, bo tam masz w kolekcjonerce masz model traktora jakiegoś stary muszę do mnie Tak? Tak ale jest? Znaczy nie o. wiem, czy 15 widziałem jakieś poprzednie. Ale... Aha. No z, z czego Rafał to wynika? No tak samo moim zdaniem, jak e, jeżdżenie Tirem symulator, wiesz, ciężarówek i tak dalej. To jest no, wszystko to wiesz to, tak pięknie. Pięknie odzorowane. To niekoniecznie jest dla osoby, wiesz, która w życiu codziennym jest rolnikiem albo jeździ ciężarówką, bo to by było nie, trochę nie, nie, nie, pokręcone. To na pewno nie. Ale, ale to wiesz, to nie jest wymagające, tylko no daje takie odprężenie, takie samo jak po prostu zbieranie, wiesz, na tym na farmie na Facebooku wiesz, sadzonek, mhm. tylko nie wymaga od ciebie czasu, tylko siadasz i, i za kilkadziesiąt złotych masz wiesz, non stop sobie siedzisz i, i klikasz. Mhm. No, tak czy siak, siódme miejsce. Ja, ja powiem wam, że często oglądam streamy z tego, ale dalej nie mogę tego pojąć, aczkolwiek a, czyli coś mi się Tak, cię interesuje. Co? Nie, bo coś mi się wydarzyłaś. na trzy godziny patrzę, jak sieją pole. <laughs> no, nie, on tam wybierają traktory, biorą zlecenia, coś tam jakieś nowe pługi A, tam ale, ale, ale jest taki tytuł e, hmm, no, mo może kiedyś go spróbuję ale wiecie co, ja z... jak zobaczyłem ostatnio w jakiś na YouTubie filmik z, z tej właśnie drugiej gry o, o jeździe ciężarówkami jakiś tam, nie wiem, Hard Track Simulator coś tam, nie pamiętam tytułu, nieważne e, jak zobaczyłem, ile tam jest opcji personalizacji ciężarówki, to było trzy razy bardziej rozbudowane niż jakiś Need for Speed Underground, który już był po prostu bogiem w tej kwestii można było wszystko, łącznie tam z kabiną, jakimiś dzwonkami, radiem CB, chyba no, no, pełna konfiguracja. I potem wsiadasz do środka i masz wiesz, deskę rozdzielczą, tak jak sobie wszystko zamówiłeś i tak dalej. No, bomba po prostu. Mhm. Wszystko da, na licencji, e... oczywiście. Oczywiście. Eee, dobra, więc chłopaki, zamykamy naszą sprzedaż. Sprzedaż praktycznie się nie zmieniła, może tylko ten splatun doszedł. Pozdrawiam Michała. I i i tyle w sumie, wszystko jest statyczne. Słuchajcie, przechodzimy do naszego głównego tematu. Głównego tematu, czyli gry w terenie, yy, druga część. Słuchajcie, ostatnio yy, zakończyliśmy, w sumie zakończyliśmy, ale tak mnie nie do końca Michał zakończył o tym geocachingu, więc yy, Michale, powiedz yy, jeszcze raz nam yy, co to jest, bo to jest najciekawsze. Ja w ogóle trochę się tym yy, zająłem i poszukałem. Powiem Ci co i jak. Eee, powiedz nam co to jest i może po prostu rozwin dalej i powiedz ee, jakie są te rodzaje skrzynek, bo w ogóle ja chcę się o jedną skrzynkę spytać, bo nie wiem do końca co to jest, a później przy po, po, po, no tak, bo nie wiem jak ją wziąć, no czy dobrze, ona jest dobrze. jakaś specjalna po prostu, a później pojedziemy do, do moich rzeczy, w których ja byłem świadkiem akurat. No dobrze, no to może tak y, dla osób, które się nie zorientowały w poprzednim odcinku bo na nas nie go słuchały, go nie, go nie słuchały geocaching jest to zabawa terenowa polegająca na szukaniu powiedzmy skarbów przy pomocy urządzeń GPS czyli w naszym przypadku w tym momencie najczęściej jest to telefon po prostu z odbiornikiem GPS uczestnicy zabawy po prostu przychodzą na miejsce określonych koordynatów GPS i w tym miejscu muszą znaleźć ukrytą skrzynkę w takiej skrzyneczce najczęściej jest przede wszystkim musi być logbook, czyli taki notesik, do którego wpisujemy wpisujemy się, że została znaleziona przez nas później to, to samo robimy z tym, że na stronie tentowej, gdzie zliczają za nam się wszystkie statystyki to tak pokrótce jeśli chodzi o, o całą ideę zabawy natomiast co ciekawą opcją jest to, że tak naprawdę rozwija się tak naprawdę od 2000 roku. Z informacji, do których dotarłem już, z tego co kojarzę to po podcaście, od 2000 roku, dokładnie jeśli dobrze kojarzę, to od maja, gdzie 1 maja 2000 roku prezydent USA Bill Clinton polecił udostępnić niezniekształcony sygnał GPS. A 3 maja inżynier informatyk Dave Uller zapoczątkował grę polegającą na ukrywaniu przedmiotów, także 2-3 dni po, po informacji, że można korzystać z GPS-ów z, z tego sygnału niezniekształconego nie mhm. już zabawa się zaczęła tak naprawdę. Z tego co widziałem statystyki to w Polsce zaczęło się to bodajże od 2003 była pierwsza skrzynka, ale tak naprawdę skopyta to ruszyło gdzieś w okolicach 2013 ewentualnie trochę wcześniej, nie pamiętam teraz dokładnie, mhm. że po prostu to już tak lawinowo ruszyło, że rzeczywiście tych skrzynek jest sporo na chwilę obecną. Jeśli dobrze kojarzę statystyki to na świecie jest ponad 2,5 miliona ukrytych skrzynek. Tak, nawet 2,600 2, z tego, co widziałem. No tak. E, dobra, e, Michale, e, powiem Ci, że ostatnio byłem. Poszukałem u siebie w okolicy. No i niestety zakończyło się to fiaskiem. Ze względu na to, że mówię, to ja miałem tą skrzynkę... Na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu, w którym dużo ludzi jeździ samochodami i na stopie nieczerwone światło i się na mnie patrzyli jak debil, a ja za ławką chodzę, chodzę pod ławkę, w ogóle robię dziwne rzeczy, więc no trochę lipa, więc albo pójdę sobie tam wieczorem, albo pójdę sobie tam rano. A to powiem Ci no tak, bo... no ja na przykład miałem ostatnią skrytkę, tak, yy, w samym sensie Poznania, tutaj była schowana na samym środku skrzyżowania, yy, w duże yy, od znaku. Co? No. Rurę po, rurę, a to nie jest. góry? Jest tak, że masz jakby taką doczepioną rurę od boku. Na, na, yy, I po prostu od spodu jest dziura. Na wysokości, nie wiem, głowy. I tam mhm. musiałeś włożyć rękę na szybko wyciągnąć i żeby nikt tego nie zauważył. I wiesz, i też chodzić, patrzysz, gdzie to kurwa jest. Nie. Ej, Dobra, yy, Michale, bo mam do ciebie pytanie, słuchaj, bo jeżeli masz yy, ten punkt. Yy, yy, bo jeż, jeżeli mam na mapie zaznaczony ten punkt Prawda, mm -hmm. że tu jest skrzynka mm -hmm. I ja widzę że, że dajmy na to na tym moim skrzyżowaniu nie zaznaczone w tym miejscu, że tu jest skrzynka Dajmy na to mm -hmm. To na ogół jest tak że jeżeli jest zaznaczone w tym miejscu, to na ogół w to w tym miejscu jest, bo mówiłeś, że czasami są rozbieżności, że to może są być... Są rozbieżności, roz... tak, ale... natomiast wtedy patrzysz głównie na, na podpowiedź. Nie, nie wiem jaką tam skrzynkę miałeś, nie wiem, czy mi jesteś w stanie podozmawiać link, czy coś. Znaczy, taki... mia miałem, miałem tylko hinta, prawda? Wyobraź sobie, że jest skrzyżowanie, wyobraź sobie, że... Pewnie podpowiedź e... magnetyczna. Dokładnie, że, że, że magnes jest, jest przyczepiony do śruby. I tyle mam, Tylko wiesz, mam skrzyżowanie, jest to w jednym rogu skrzyżowania, w którym jest ławka, w którym jest nawet taki, jakby pomnik malutki, więc to trochę może być z tym związane. I wiesz, ja mogę. I na każdym skrzyżowaniu, na każdym rogu skrzyżowania jest ławka. Hmm. Na każdym rogu skrzyżowania jest kosz na śmieci. No i wiesz, ja no ci czy mówię, to... raczej pod koszem nie szukaj, bo kosze są zazwyczaj ruszane przez osoby zbierające śmieci, więc tam zazwyczaj nic nie, nie jest ukrywane. Mhm. Zastanawiam się, wiesz, jak mam tą, na, na magnes tą, tą, tą skrzyneczkę, czy cokolwiek, no. jestem ciekaw, jakie, jakiej to musi być wielkości. Bo e, nie wiem, wielkości. No, nie wiem, musiałbyś mi podać najlepiej link, ja bym ci powiedział, jak, Dobra. jak, jak to, jest, to, to jest. To ja jeśli przy okazji. To jest, jeśli to jest wersja mikro, czyli tak jak takich, jak jest najwięcej w sumie, mhm. e, to mm, to będzie wielkość, nie wiem. Nie wiem, wiesz jak wyglądają wydmuszki do butelek? Hmm, wiem, jak wyglądało jajko wydmuszka. Ja to nie to, ewentum, Dobra wielkości powiedzmy. No kurczę, no, mikro, mikro są różne wielkości. Na przykład. Ostatnio mikro, jaką znalazłem, to była. Nie wiem, jedna była wielkość długopisu tak, tak mniej więcej. E, inną, jaką znalazłem, to już była taka najmniejsza chyba, jaką widziałem, to było, nie wiem, wysokości pudełko od zapałek szerokości takiego no ciut dłuższego długopisu. mhm tak, więc po prostu zastanawiam się Jakiej to może być wielkości Ale e, Fajna ta kolekcjonarka e, Ale e, ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie Bo mamy kilka rodzajów I mam multi -cache. I co to jest? Co to e, będzie? Tak, multi polegają na tym, że mm, Powiedzmy to jest inaczej skrytka wieloetapowa. W podaniu lokalizacji znajduje się wskazówka, jak dotrzeć do drugiego etapu. W kolejnej znajduje się albo już powiedzmy finał, albo kolejna wskazówka do kolejnego etapu, w kolejnym etapie jeszcze jedna i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do finałowej skrytki także to polega na tym, że po prostu chodzimy od miejsca do miejsca, że w miejscu, które jest podane nie ma skrytki jakby finałowej, konkretnej z, z tym notesikiem. tylko powiedzmy może by na przykład tak jak ja jakiś czas robiłem, że jest skrytka schowana taka, taka w wersji mikro, tak jak Ty jej szukałeś i w tej skrytce są schowane po prostu karteczka z koordynatami do następnego miejsca. Mm -hmm. Tak, znaczy y, powiem Ci, że to y, że te multi catcher które ja tutaj mam y, są, są świetne naprawdę to jest na przykład 3-4 godziny i sobie rozkminiasz to, idziesz sobie w te miejsce, widzę, że tam na przykład masz gdzieś numer telefonu, brakuje jednej cyfry, to sobie zapisujesz, później idziesz w jakieś tam inne miejsce i musisz coś tam odnaleźć, jakiś napis i później sobie to szyfrujesz i masz tak no ten więc tak jest, na tym to po, w, w, ty poz, w Poznaniu no, no. na przykład była jedna bardzo fajna, że e, znajdowałeś skrytkę, w skrytce był, e, był tylko numer telefonu, dzwoniłeś na ten numer telefonu, był bezpłatny e, mhm. i z automatu e, podawało ci liczby. Wiesz? Co ty gadasz? Tak, i to były koordynaty świetne. do następnej skrytki. E, no to w ogóle świetne było, ej, to. Nie no, powiem Ci, że ludzie naprawdę mają wyobraźnię i w ogóle chce im się to robić. Ja mam już tutaj takie takie sobie. Ale to muszę mieć, wiem, że muszę mieć te parę godzin i to tak parę godzin, parę godzin, mm -hmm. żeby sobie, wiesz, poszukać, tego, tego multi. sobie znaleźć. No dobra, to powiedz jeszcze, Michale, jakieś takie ciekawe, ciekawe te rodzaje skrzynek. Znaczy tak, bo ja... rodzaje skrzynek jest w sumie sporo, niektóre już na przykład są w ogóle nieaktywne, mm -hmm. których już po prostu nawet nie można w ogóle zakładać z jakichś tam powodów. Mhm. Jest tak, kolejną z takich ciekawszych poza, poza tymi multi są skrytki zagadki, gdzie po prostu e, przy nich, tak naprawdę, żeby odnaleźć, czy znaleźć koordynaty do, do finałowej skrytki, nie musimy, tak naprawdę, nie we wszystkich musimy wyjść z mieszkania. Mhm. E, w, opisie jest, w opisie jest na przykład zagadka, jest zagadka matematyczna, jest zagadka. Kurczę, nie wiem, no jest, jest sporo tego tak naprawdę, masz, masz zaszyfrowany yy, kod na przykład, nie wiem, w, w formie Enigmy yy, w, tym, w, tym w tym kodowaniu, są jakieś szyfry harcerskie, naprawdę jest, jest tego sporo, ludzie mają naprawdę fantazję, jeśli chodzi o to, mhm. yy, ale jest część też takich, tak jak coś w stylu Multicash, że po prostu przychodzimy na miejsce no, i mamy opisane, że no, w tym miejscu znajduje się to i to, yy, spisz liczby z z tego, nie wiem, z jakiejś tam tablicy, zsumuj je, tam i podstaw pod wzór, i w tym momencie dostajesz koordynaty do konkretnego miejsca finałowego. I dopiero w tym miejscu jest, jest ta skrytka. Są jeszcze też Ertkesze. To są skrytki, zakładane w miejscach o szczególnej wartości geologicznej i mają na celu szerzenie wiedzy, jakby o zjawiskach, które dzięki którym powstała w ogóle nasza planeta w procesach powstawania surowców. także to są bardziej takie to, to nie są, są skrytki fizyczne je jakby, jako tako na stronie możemy zaliczyć do znalezionych dopiero w momencie kiedy prześlemy odpowiedzi na zadane pytania, które są w opisie do autora skrzynki i wtedy, gdy nam odpiszę, że tak rzeczywiście to są poprawne odpowiedzi, możemy ją sobie wbić do zaliczonych. Aha, czyli to w sumie nie jest skrzynka tak jakby? Nie, to jest po prostu wirtualnie jakby zrobione tylko po prostu do szerzenia wiedzy na temat, na temat y, tych procesów geologicznych. Mhm. Y, innymi skutkami są to jest letterbox, czyli jak sama wskazuje y, skrzynka pocztowa, jest taka forma też jakby tych multi -cashy. Różnie tak naprawdę wygląda. Przede wszystkim tutaj na końcu jako tako też jest skrytka, z tym, że główną jej cechą jest to, że w środku ma pieczątkę. Hmm. Żeby ją jakby zajrzeć do znalezionych, po prostu trzeba tą pieczątkę wziąć, przystępować sobie na przykład w zeszycie i to jest jakby taki dowód fizyczny, że rzeczywiście tam byłeś. Oczywiście też jest notesik, to wiadomo, ale jakby samym, samym takim dodatkiem jest, jest ta pieczątka, że możesz je zbierać jako swoje jakby trofea, można coś w tym stylu. Mhm. Jest też sporo, mówię, kaszy takich, które no zostały wycofane kompletnie z użytku, głównie dlatego, że że jako tako są one, jakby wtapiały jeszcze w swoje otoczenie osoby trzecie, które no nie zawsze chciały e, no, uczestniczyć w tej zabawie. Tak? Że są to na przykład, nie wiem, że trzeba było sobie zrobić zdjęcie e, z kamerki internetowej, że w tym miejscu jesteśmy. E, także no jest, jest trochę, trochę takich, których po prostu już no, no nie, nie zaświadczymy, ponieważ no, ze względu na to, że nie można ich na nowo zakładać no po prostu znikają z map e, jedna jest świetna, która mi no, to, to był e, hiciot, żeby to zdobyć, to jest e, skrytka geocaching e, e, HQ czyli trzeba się wybrać po prostu do jakby siedziby firmy w Seattle i mhm. tam po prostu jest jedna skrytka ukryta jako tako. Jeszcze z takich bardziej popularnych to są skrytki, eventy, że po prostu są organizowane przez osoby. No i w tym momencie no, ludzie się na przykład wymieniają czymś takim jak travel buggy i wszelkiego rodzaju jakby przedmioty do, do śledzenia, ponieważ też, też wchodzi to w część zabawy. Przedmioty do śledzenia po prostu polegają na tym, że powiedzmy, nie wiem, mamy Yy, mamy taki bryloczek, który przyczepiamy mm -hmm. do, jakiejś, do jakiegoś konkretnego przedmiotu i, i dajemy mu całą historię. Powiedzmy, mamy, no nie wiem, ja na przykład myślę o tym, żeby zrobić yy, jakiegoś takiego travel buga z opisem, że chciałby zwiedzić wszystkie miejsca związane z grami na świecie. W tym momencie wrzucam go w jakiś jeden cache. Yy, osoba, która następna go znajduje bierze go, ale jest warunek taki, że nie można go za długo trzymać po prostu. W tym momencie e, ktoś go przerzuca w miejsce, które jest w jakimś stopniu też związane z grami dalej. I tak. Spoko, spoko. I fajnie. Całą, całą trasę takiej, takiego y, takiego travel buga można śledzić na, na stronie internetowej. Mhm. Fajne. To, no jest, to, to jest, był... jeszcze, jest jeszcze sporo różnych innych, ale no tu mówię, to są takie najbardziej popularne, prawda? Okej. Okay. Czy y, po, Powiedz Najciekawszą skrzynkę jaką znalazłeś? To chyba będzie największa w Poznaniu no Ja na razie mam tylko 65 tych, Tylko tych 65 U mnie w mieście nie ma 20 Ty masz 65 No Najciekawsza to jest chyba taka Którą znalazłem tutaj w Poznaniu To jest największa, największa w naszym mieście Znajduje się w okolicach Naramowic, to jest e, zatytułowana jest, jeśli dobrze pamiętam, e, hotel Naramowice, ale nie jestem pewien dokładnie w tym momencie. E, tak, Naramowice TB Hotel e, i to jest po prostu bydle, takie, taka wielka skrzynka. W momencie tak, to jest też wieloetapowa, że w jednym miejscu jest, jest tak właśnie, jak mówiłem, że jest mały kasz z namiarami na, na drugą skrytkę. W ogóle ta, ta finałowa jest po pierwsze na czyimś terenie, także jak ktoś nie wie o co chodzi, to kompletna konstelacja, że komuś się ładuje na działkę. Mhm. Po drugie jest zamykana na hasło, na kod wklepywany na klawiaturze. Także który też się znajduje zresztą w, w, w, w, w, w tym pierwszym kaszu. Także to jest, mówię, to jest w ogóle ciekawa opcja, że komuś się na działkę wchodzi. tak, O tak. Tylko, że ten, wchodzisz komuś na działkę, ale to, to, to ten właśnie działkowicz, że tak powiem, wymyślił tą szybką Tak, no, tak, tak. No, tam mieszka. A, czy, no tak, to mieszka. Tak, to jest tak, no. taki, no nie wiem, no, taki kawałek tawnika wielkości, bo ja wiem. 5 na 5, może trochę, trochę większy, trochę mniejszy. Także to jest to jest taki. No, no coś mojego po prostu, obok, obok jakby jego, jego trasu. O, może coś w tym mm -hmm. stylu. Odgrodzone jest na prywatnym osiedlu jakimś tam. I no mówię, no to jest jedno z ciekawszych, ta, jedno z takich ciekawszych miejsc. No plus wiadomo, no są, są w takich miejscach, których no po prostu ludzie w ogóle mieszkający nawet w danym mieście nie znają są w miejscach takich no, bardzo nietypowych, na przykład yy, pojechaliśmy ze znajomymi szukać jednego, no to po prostu tak, wjeżdżamy od jednej strony osiedle domków jednorodzinnych, od drugiej strony po powiedzmy takiego skwerku yy, bardzo ruchliwa droga, jedna z bardziej ruchliwych w Poznaniu, yy, a tam kuźwa w środku tego lasku, bunkier, ruiny, po prostu las gęsty jak jak las, taki yy, z prawdziwego zdarzenia mm -hmm. i tam w środku jest gdzieś cash schowany za jakimś kamieniem. Także no mówię. Ostro, ostro są, no. są świetne motywy. E, fajnie. E, Rafale, co o tym myślisz? E, czy już ściągasz aplikację na swój telefon? Aplikację już miałem. Przeglądałem wszystkie punkty w, swoim, w swojej okolicy, tak? W Warszawie. No. Po czym nie chciało mi się dupy ruszyć z domu. <laughs> no. czyli, czyli ty jesteś z, z, znasz ten temat ogólnie tak znam ten temat trochę się interesowałem zwłaszcza jak pierwszy pierwszego smartfona kupiłem jeszcze tam jakiegoś z Galaxy 1 Yy, że się pojawiła wiesz, ta nawigacja no, pod ręką i, i jakby te aplikacje dostępne, więc więc jak najbardziej rzuciłem okiem yy, może nie tyle za tymi skrzynkami wiesz chodziłem, natomiast yy, widziałem, że że poprzednio chyba tam rozmawialiście o chyba Ingridzie, tak? Tam ingresie, chodzi... No, ingresie proszę, że, że chodzi właśnie o to jakieś tam też zdobywanie tych punktów bazowych i tak dalej no z tymi skrzynkami jest trochę fajniej, bo trochę większą może interakcję czuć znaczy no tutaj, że masz oczywiście coś jakby fizycznego prawda? no Nie, dokładnie, tak, jest jakaś skrzynka tak jak w ingresie, że a, pykasz, tam. pykasz na telefonie i, i tyle, no. wiesz i teraz jak masz taką skrzynkę, dwu czy trzy godzinną, jak ją rozwiążesz i znajdziesz to, to masz na 100% taką satysfakcję z tego że to rozumiem. Ja, ja mówię, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jak ja zrobiłem, po prostu pierwszą skrzynkę znalazłem, bez kompletnej niczej pomocy, bo zaczynałem w ogóle się w to bawić. Jak akurat byłem w moim rodzinnym mieście, gdzie tam nie kojarzyłem kogokolwiek, kto by się w to bawił, mhm. to po prostu takie, wow, że no kurczę, że udało mi się to znaleźć, że rzeczywiście coś takiego jest tutaj, w tym konkretnie podanym miejscu, że rzeczywiście tutaj to jest. No mówię, tak jest, jest świetna opcja. E, tak czy siak, słuchacze, jak, jak słyszycie geocaching, bardzo serdecznie Wam polecamy. E, ja na pewno e, no nie udało mi się tej pierwszej skrzynki. Może ją na razie oleję i pójdę do innej, a do tej może jeszcze kiedyś wrócę, bo mam jeszcze jedną łatwą skrzynkę, a później to już niestety muszę trochę dłużej poświęcić czasu. A ja to go, tak, tak patrzę, że to jest jedna z łatwiejszych Swoją drogą. nie, nie, tu, tu mam A ja mam jeszcze jedną dalej jest łatwiej, a ja nie mogę tego znaleźć ja sobie na razie ją zostawię e, no, e, słuchajcie, poza tym, poza tym poza tym, że możemy korzystać z telefonów, mamy różne aplikacje możemy sobie szukać fajne rzeczy możemy jeszcze bawić się na inne sposoby e, słuchajcie, ja byłem e, dwa tygodnie czy trzy tygodnie, te, nie, trzy tygodnie temu albo cztery tygodnie temu e, w Warszawie E, widziałem się z Rafałem, serdecznie go pozdrawiam e, I słuchajcie e, Spróbowałem sobie Coś takiego, co się nazywa Escaping House e, Cała opcja Polega na tym, że z tego co wiem Dla mnie to była w ogóle nowość e, Wiem, że a... Co to nie gdy w typu nie, nie, nie. Escape? Czy tak, coś? tak, tak, ale, ale <laughs> Wiem, że tego typu punkty porobiły się W Warszawie jak, jak mrówek Ja gadałem z tym typem w ogóle e, U którego byłem I on mówi, że od 3 czy od 4 miesięcy dopiero są, ale już jest tego podobno muntum w Warszawie, po prostu multum, więc w Poznaniu na 100% też masz coś? No pewnie e... nawet byłem tam. A, byłeś tam. O, to, to dobrze, to ty powiesz że doświadczenia ze swojej, ja, ja ze swojej. Słuchajcie, no i wyobraźcie sobie, że byłem w czymś takim, Eee, niby promocyjna cena na 90 zł z gruponu na 4 osoby. Tam chyba w ogóle można maksy maksymalnie to, akurat. Czyj, powie, mógł... Powiedz mi, ile, ile to normalnie kosztuje w takim razie. 140 Co? No by no, no, Stolica zobowiązuje. Tak, tylko że, że, że masz e, miałeś opcję, że tam chyba do 5 osób dajmy na to. Do 5. No, Okej, okay, no, jest 4 e, osoby i kosztuje 90. Zresztą no te już też dajmy na za to. te dwie to jest naprosiwe. chyba tanie. Jak, jak we dwie się idzie, to można za sześć tych wyjąć, bo kiedyś też cenniki przeglądałem, ale to trzeba poszukać, zależy, który. No. No, I też więc różne scenariusze mają różne ceny. Tak, tak, tak, tak, tak. W ogóle e, słuchaj, escaping house. E, Cała opcja polega na tym, że wchodzimy do domu, mamy dajmy na to jakiś tam czas, u mnie akurat była godzinka, muszę z niego wyjść i jak do niego wchodzę, to zamykają się ze mną drzwi i muszę je otworzyć i w ogóle w dom jest zrobiony, że ma dajmy na to 15 kłódek, przynajmniej mu miał E, multo różnych dziwnych rzeczy Książek, nie książek, odkurzacz U mnie nawet jakiś był e, Tego typu rzeczy i po prostu muszę rozkminiać Co z czym się je, gdzie tutaj kod, Gdzie on pasuje i rozkminiać te wszystkie Damy na to e, Kłódki e, Słuchajcie, e, ja byłem Widziałem to po raz pierwszy e, Miałem trudność 9 na 10 I dosyć e, Powiem wam, że dosyć mało czasu było Bo była tylko godzina a trudność była naprawdę wysoka W związku z tym Myślę, że nawet przy fullu Nie dałoby się to rozwiązać Bo to było zbyt trudne na ten czas, który był Ja myślę, że gdybym miał więcej czasu To bym spokojnie z tego wyszedł Ale, ale niestety chodzi, że jak, jak już przejdziesz jakiś tam kawałek Aha. To masz jakieś ambicje Żeby dokończyć to To przychodzi następny raz I ewentualnie jak ci się nie uda Tylko nie wiem jak ty miałeś Ale u mnie było coś takiego, że po prostu mam pokój jest sobie telewizor Jest, jest sobie laptop i mam czas Który mi odlicza w tym pokoju Na górze jest kamera, więc osoba cały czas Gra ze mną, że tak powiem i widzi mnie I cały czas Mi pisze, na co mam zwrócić uwagę I cały czas mnie kieruje w jakiś tam sposób No nie, nie, więc... to, szkoda, to miałeś o wiele łatwiej no, u, u nas to jest tak, że... Nie, nie, nie, ale to nie miałem o wiele łatwiej, bo miałem trudność 9 na 10 Gdzie... E... Nie, nie, nie, nie, o Jezu e... Michał <laughs> e... Dostajesz historyjkę Czy dostajesz jakiś e... Powalony z hipotezami. Miałem pierwsza hipoteza, jest prawdziwa, druga jest fałszywa, i miałeś pięć hipotez, i musiałeś to wszystko porozchmieniać. I wiesz, masz godzinę, cały czas ci odliczają eee, i wszystko było powalone. I nawet jak nakierowywał, to dobrze, że nakierowywał, bo gdyby nie nakierowywał, to ja w godzinę bym stamtąd nie wyszedł. Bo ogólnie nie wyszliśmy, tak. Ja wyszedłem stamtąd po godzinie. On, on mi eee, nic nie pomógł, w sensie nie dawał mi gotowego rozwiązania ale bez, bez jego pomocy nie zajęłoby mi to godziny na 100%. 9 na 10 trudność, znaczy przesadzili w ogóle z ilością tych, tych kudek moim zdaniem i powiem ci, że no dobra powiedz ty Michale bo znaczy, ci no, Mnie to było tak mniej więcej około 10 tych, tych zamków wszystkich Um, A powiedz mi jaką miałeś trudność? Miałeś tam jakąś trudność? Nie, tutaj akurat nie było czegoś, u nas nie ma czegoś takiego jak trudność tam gdzie ja byłem Aha. Nie, no możliwe, że się tego namnożyło teraz więcej No, no jak mrówek, jak mrówków no. <grym> Jak mrówków <grym> no. no, w każdym razie Z tego co wiem, u nas są dwa pokoje eee, I tak, też jest godzina Oczywiście, My tam byliśmy cztery osoby Jak nam babka powiedziała Tak doskminiliśmy tak mniej więcej do połowy nie udało nam się wyjść w tą godzinę. Mhm. Jest taki motyw, że no też, oczywiście, kamera, żeby ze względu bezpieczeństwa i. E, A, to, to w ten sposób. No, no. No. I w razie, że gdybyśmy potrzebowali podpowiedź, były dwie podpowiedzi na całą godzinę. Tylko. Mhm. E, no ogólnie trudne, bardzo. E, no i też trudne. A przecież ile osób byłeś? W cztery. W cztery. Mhm. No no no. E, no i ogólnie babka nam powiedziała, że. Rzadko kto wychodzi stąd przy pierwszym podejściu. Najlepsi byli, była grupa informatyków, która przyszła po prostu i, i wyszła w chyba w pół godziny. No widzisz. No, Powiem wam, wiem, że, że jak że byłem ja na studiach, prosto... to się zagrywałem wejskiej prumy gdzieś tam. No to było najprościej uruchomić przez Wi-Fi na laptopie gdzieś tam w trakcie wykładów. I no, razem tak, raz, raz, raz, z kolegą się w to zagrywałem no, dosłownie godzinami, wszystko co było w sieci i przez pewien okres po prostu tylko to robiłem to dochodziliśmy już do takiego stwierdzenia że wiecie, siedzimy na wykładach patrzymy się gdzieś tam pod okno a tam na parapecie ktoś zostawił spinacz do papieru i pierwsza myśl to była do czego ten spinacz wykorzystać bo on na pewno nie został pozostawiony <laughs> przypadkowo no i tak to też no to powinno powiem wyglądać. ci w tym momencie to jest u mnie to jest tak z, ten, z geocachingiem, tak idzie, idę sobie przez miasto tak patrzę w jakieś miejsce, kurde, tam by mógł być dobry cash, nie? Że coś, żeby schować coś. I tak po prostu jest taka rozkminacja, czy tam rzeczywiście coś jest może, czy, czy tam jednak czegoś nie ma. Także to, to wszystko się tak powoli wkręca. No tak, ale y, powiem Ci, Michale, y, byłem, okej, okay. Słuchaj, jeżeli ty mówisz, że ma, widzę, że miałeś podobnie jak ja. Może ja miałem trochę tego więcej. I może stąd też podpowiedzi. Ja w ogóle miałem drzwi, żeby wejść do tego mieszkania musiałem przejść przez drzwi, Ja nie mogłem przez te drzwi przejść. mi to zajęło 15 minut. E, I nie mogłem przez te drzwi przejść, żeby wejść do tego mieszkania. Co, nie przeczytaj, że jest ciągnie zamiast pchać? E, tak, i dlatego a, e, ten e, Nie, ale, ale po prostu miałem z tym problem i powiem ci szczerze, że ja już tego nie spróbuję. Ogólnie. Bo widzę, jak to wygląda, widzę, że to podobnie wygląda u Ciebie. To jest stosunkowo drogie, no bo nie oszukujmy się, no... no jest. Znaczy, wiesz, jak idziesz w celu, jest drogie, w osobie, a wiesz, a, to a kłódki, kłódki to ja Ci mogę w domu robić, wiesz. myślałem myślę, po prostu spodziewałem się, że to będzie ciekawsze. A tam nie miałem jakiegoś takiego większego, fajniejszego patentu. No, no raczej znaczy może jakieś tam jeden czy dwa elementy były fajne, ale to nie, to nie jest powód, żebym ja na przykład nawet wrócił i spróbował łatwiejszego poziomu, dajmy na to, no bo, bo chciałbym sobie po prostu, wiesz, przejść też coś, nie, No jasne, no mimo wszystko więc, no ja raczej do tego nie wrócę, nie wiem, to by się coś to, to, to podobało? Znaczy, no myśleliśmy, że za jakiś czas, żeby, żeby rzeczywiście się przejść jeszcze raz, aczkolwiek no. tutaj też cena odstraszała, nie? Mimo wszystko. No, no właśnie, no wiesz, to trzeba jednak zapłacić, e, dajmy na to tą stówę, a to wiesz, to płacisz, znaczy u mnie było tak, że praktycznie płacisz za pokój, wiesz, tam mhm. mówię, od dwóch do pięciu osób, to nie ma znaczenia tylko, że dajmy na to tą, te 90, 90 zł, czy tam stówa, prawda? Więc tu, tu jest problem, a, a to jest dla mnie bez rewelacji ogólnie to jest bez rewelacji. Słuchaj, no, no sam, samemu możemy coś takiego rozkwinić i sobie zrobić pokój. Wiesz, i jeszcze jakieś atrakcje dać hmm. dodatkowe, dajmy mm -hmm. na to. E, więc e, dla mnie to jest słabe, aczkolwiek e, drodzy słuchacze, jeżeli nie, nie, nie słyszeliście o czymś takim, to sobie sprawdźcie. Wpiszcie sobie nazwę swojego miasta, większego i escaping house i myślę, że znajdziecie coś. Znaczy, na le, przykład, możecie czy... spróbować, no bo to... Znaczy myślę, że to ma różne nazwy <śmiech> ogólnie. W Poznaniu to się nazywa Let Me Out. Przynajmniej o. to, gdzie, gdzie ja byłem. No, a ja byłem właśnie w Escaping House. No, tak czy siak jest to ciekawostka, jeżeli chcecie wyjść ze znajomymi gdzieś i chcecie sobie coś tam porozmieniać, coś pograć, to to jest na pewno e, jakieś wyjście. E, zanim przejdziemy do tego trzeciego tematu, powiemy trochę teraz o innym typie rozgrywki, jakim jest paintball. E, Michaela, oddaję Ci głos, bo wiem, że dużo grałeś w Paintbola. E, myślę, no, że wszyscy nie, graliśmy nie, nie w Nie tym, że aż tak dużo. E, dobra, myślę, że wszyscy graliśmy w Paintbola, ja też grałem. Rewelacja. Po prostu rewelacja. E, ja akurat tutaj w Anglii mam, e, powiem Ci, duże tereny z dużymi rodzajami map, dajmy na to i w ogóle dużo możliwości tutaj jest. E, tylko, że to jest strasznie drogie. Mm, w sensie, że no sam Paintball nie, nie jest drogi, ale kurki. No, tak. to zajebiście drogie I no wiesz, oni nawet wiesz grupony, coś tam Nie ma problemu, wiesz, to wszystko stanie Ale jak chcesz pograć Potrzebujesz kulki I miałem właśnie taką dziwną sytuację Dosyć, że to tam na urodzinach Było, że wiesz, w sumie tanio, super Pojechaliśmy, nie? I wiesz, gramy z jakimś tam timem I słuchaj, były 8 rund, dajmy na to My przy czwartej już nie mieliśmy kulek Kulki super mega drogie I powiedzieliśmy, nie no, nie dogramy, nie? No, no, no bo wiem, wiem, no. bo to, to jest właśnie to, jak ci mówiłem, że ja osobiście jeździłem na obozy paintballowe organizowane mm -hmm. dla, dla młodzieży. Mm -hmm. I kurki to był chyba główny zarobek do tego obozu, bo przecież każdy go grał. Mm -hmm. Mimo wszystko w terenie. Powiedzmy, no kurczę, no masz niby te zajęcia. Jakieś tam jest rozpisany plan dnia, że masz powiedzmy paintball od, od, tej, do, od tej godziny do tej no wiesz, a lecisz, kudę, strzelasz, nie, nie patrzysz i w sumie za chwilę ci się te kulki kończą. No to w tym momencie zawsze jest yy, naszykowany opiekun, tak ma tam chyba z kudę tych kulek, nie wiem, dużo, w każdym razie dużo zawsze miał, mhm. że kto chciał, to mógł sobie dokupić i do zeszyciku i później wiesz... Jak? Rodzice płacą. No nie no, no każdy. Znaczy nie to było. Niektórzy, niektórzy niektórym rodzice płacili, niektórzy mieli swoje po oszczędności tam jakieś tam zabrane na. na to. No mm. bo to wiadomo, tam jeszcze jakieś tam słodycze, lody, żelki, batoniki, w sklepiku tam obok. A mogłeś brać swoje kulki, Michał? No nie, nie można było. Bo ja. No właśnie. <śmiech> e, bo powiem ci szczerze, że wiesz, ceny tych kulek nie są drogie. No ja nie widziałem tam tysiąc, kulek. To, to nie, nie są jakieś duże pieniądze, ale tysiąc kulek na miejscu, no to jest. No to, to, to prawie jak kupisz, jak kupisz sobie swój skor, marker. W, w jak kupisz sobie swój marker, to możesz swoje kulki nosić, tak. No, no ale, to ale nie wiem. Znaczy... nie? Czy więcej no, nawet. No. Złotych? No. Tak? One takie drogie są? No, no tak. No, nie e, tak czy siak e, Michale, czy miałeś styczność na przykład z granatem? nie no nie oszukujmy się no, to, to, te obozy nie były jakieś tam specjalnie rozwinięte w szczególności, że no, my oh. się bawiliśmy w lesie mm -hmm. także nie na jakimś tam specjalnym polu, tak jak pewnie ty masz tam w Anglii że są jakieś nadmuchiwane przeszkody osłony i tak dalej my po prostu mm. mieliśmy las do dyspozycji także no, my mieliśmy no tylko, tylko, no tylko markery i las znaczy u um, mnie um jest fajnie zrobione, wyobraź sobie że, że jest sobie um, masz, jesteś na swoim placu, dajmy na to jakiś tam wielki trójkąt zieleni, przeciwnik jest po drugiej stronie, a między wami jest jeden most. I wokół tego mostu są różne, jest, jest rzeczka i przy tej rzeczce są różne takie jakby osłony i przez ten most można przechodzić tylko i to jest świetna, to jest naprawdę świetna sprawa e, nie, no ogólnie e, słuchajcie, zabawa jest przednia znaczy, nie. powiem ci tak, no, my, my też nie mieliśmy jakieś tam, mimo tego, że tylko mieliśmy las, to nie było tak, że mieliśmy tylko no, napieprzanie do siebie ale mieliśmy też kilka mm -hmm. różnych scenariuszy no tak, tak, tak, no, no, no. świetną tak. opcją było jak mieliśmy e, odbić bazę Aha. I w tym momencie, wiesz, no do bazy jedno wejście, no to jedna ekipa od jednej strony, druga od drugiej. Ja bym znałem, że zrobię dywersję. Że przez mi się... okno. Nie, to nie miałeś okien. No, las, tak, to była baza mhm. ułożona, po prostu były ściany jakby z kijków ułożone. Także no, mhm. teoretycznie dało się kogoś przestrzelić przez to, ale raczej wszystkie kulki się rozbijały o, o patyki no a to ja zrobiłem indywersję i walnałem po prostu od, od frontu jakby nie tam, nie tam gdzie jest wejście tylko po prostu od przodu bazy no to w pewnym momencie jak mnie zobaczyli a ja byłem nie wiem z 8 metrów od, od, od ich bazy e, zaczęli wem je strzelać w trzy osoby czy tam 4 im się mhm. pokończyły kulki ja, ja w sumie byłem skulony za drzewem tylko się lekko wystawiałem żeby ich tam jeszcze trochę poddenerwować no a w tym czasie no moi tam dookoła i, i zdobyli ten, tą flagę, która tam była do zdobycia W środku bazy Także, no tak Słuchajcie, zabawa jest przednia Polecam na przykład kawalerski też Zrobić sobie z paintballem Świetna sprawa No i chyba jedynie takie ograniczenie To, to, że Jednak trzeba mieć Ekipę, prawda, bo to musi być chyba jednak Parę osób, no samemu to tak trochę Lipnie wyjść, czy tam z kolegą nawet To trzeba mieć chyba trochę więcej osób Eee, boli? Michał, bolało Cię coś? Eee, wiesz co, jak raz obrywałem w szyję z jakichś pięciu metrów to tak bolało, bo miałem akurat szyję odkrytą o, au. No. A ty, ty, ty Rafale grałeś w w ogóle? Nie, ja się bardziej na SG nastawiam A, to... A, SG też fajna zabawa SG też fajna, jeszcze wiesz te, te repliki broni, jakby całe wyposażenie jest jeszcze bardziej powiedzmy yy, no, no, no lepiej to działa, no w sensie, w sensie więcej można z tym zrobić, tak? Akurat mam dobrego kolegę, który tam się sporo, sporo w tym siedzi i mają nawet jakieś ekipy, jakieś samochody poprzerabiane, tak? Gdzieś tam na poligon jakieś no jeżdżą stary, wiesz, yy, karabiny, snajperki, no jest, wiesz, trochę większa, no więcej możliwości, tak? Wiesz, te, te to nie są pneumatyczne, tylko pistoleciki przecież, tylko, tylko jakieś tam ładowane elektrycznie już i tak dalej, więc potrafią naprawdę tam, wiesz, trzaskać seriami i no, tak, tak. Miałem, miałem kiedyś takie, ale no niestety mi się powsułem, jest wiesz, to. jakaś tania replika. Tak, no tam jest, wiesz, jest rozrywka wiadomo na, na, na poziomie takim finansowym, że to raczej, raczej funkcjonuje wtedy, kiedy każdy się w tym jakby e, ze swojej strony inwestuje i, i jakieś tam treningi i tak dalej, ale bardziej mi powiedzmy to odpowiada niż taki paintball. Paintball jest fajny na zasadzie, żeby właśnie mówisz kawalerski odwalić jedną imprezę. Żeby tak regularnie chodzić na paintball i, i... Nie wiem, zrobić sobie z tego, wiesz, tak jak geocaching, tak, no to też nie zrobisz dwóch skrzynek, nie odbierzesz i, i się koniec, tak, i już ci starczy, tylko wkręcasz się i chcesz więcej, tak? No, w ten sposób jakby oceniamy y, dobrą grę. Tak samo jak horror house, y, obo, obydwaj stwierdziliście, że was nie interesują, już żebyście tam nie wrócili. paintball też by się szybko znudził, bo, bo, bo no wiem, że się szybko nudzi. Nie szybko, na zasadzie po jednym biwaku, po jednym obozie, po jednym strzelaniu, ale na zasadzie gdyby mieć własny marker i tam się powiedzmy regularnie jakoś chodzić, to ma ograniczenia techniczne, które lepiej są trochę rozwiązywane moim zdaniem przy, przy ASG i tam patrzę takim przychylniejszym okiem. Mhm. E, jeszcze Rafał chciałbym Cię e, poprawić, bo mówiłeś Horror House. A o Horror House to jeszcze nie powiem. No tak, a, mówiliśmy o escaping tak, house. Escape. E, tak, tak, Room. Tak. E, tak, więc e, słuchajcie, no to jest fajne spędzanie czasu. E, polecamy, tak, tak. Możemy chyba e, ogólnie polecić. I słuchajcie, ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, to właśnie jest ten Horror House. E, czy, e, dobra e, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie co to jest to ja wam po prostu po, powiem co to jest e, słuchajcie, ja osobiście nie miałem z tym styczność ale miałem z postronną osobą która miała z tym styczność e, 4 minuty wytrzymała i uciekła stamtąd e, słuchajcie, wpiszcie sobie w goglach w, w Google Horror House Warszawa e, słuchajcie e, to kosztuje około 25 dajmy na to 25-30 zł najlepiej wejść w 6 osób no, można być oczywiście chyba minimalnie w dwie Ale czym więcej, tym lepiej wierzcie mi No i słuchajcie, wchodzicie do opuszczonego domu W którym oczywiście nic nie widać I tak jak w jakimś rezydencie Albo w Silent Hillu dostajecie tylko i wyłącznie latarkę I e, Oczywiście e, Nie możecie nikogo dotykać Oni będą was dotykać, wy nie możecie nikogo dotykać e, Nie możecie oczywiście machać Musicie wyjąć wszystko z, z kieszeni I tak dalej, i Słuchajcie, no, czujecie się jak w jakimś Silent Hillu Albo w rezydencie, straszne Macie tylko i wyłącznie latarkę i po prostu idziecie. E, oczywiście nikt was tam nie będzie bił i tak dalej, i tak dalej, ale mogą was szturchać albo jakieś tego typu rzeczy. Wiem, że mogą kamienie wrzucać w różnych dziwnych odległościach. Możecie mieć pokój, pokój ze stroboskopami e, i możecie po prostu... Zniszczą was błędnik i w ogóle was dojadą. E, słuchajcie, to jest zamek strachów. I to taki zamek strachów w, w pewnego tego słowa znaczeniu e, Super, super, super, no mówię, znajomy był 4 minuty, wytrzymał, wyszedł stamtąd, e, po prostu się przestraszył, tam musi chyba być większa ekipa wydaje mi się. E, I chodzimy... on tam, przed sam? E, wiesz co, chyba tylko z jednym kumplem, wiesz, I, znaczy ja z nim gadałem, ale, ale, ale razem wybiegli stamtąd. Więc słuchajcie, polecam wam. Horror House warszawa, zobaczcie sobie, jak można fajnie spędzić czas, bierzcie ekipę, jeżeli lubicie cięższe klimaty, bo, no bo to jest straszna sprawa. To, to bierzcie latarkę i chodźcie i zobaczycie jak się czuję czuję po postacie naszych w sumie ukochanych grach. No, więc to taki zamek strachów XXI wieku więc ja zrobiłem im małą reklamę chociaż jeszcze tam nie byłem, ale na pewno uderzę słuchajcie to myślę, że tyle możemy zamknąć naszą drugą część gier w terenie jak widzicie jest tego trochę jak nie słuchaliście pierwszego odcinka to zachęcam do posłuchania o czym jeszcze mówiliśmy myślę, że jeszcze będzie parę tego typu rzeczy ale, ale pewnie bawimy się tylko w to co się bawimy i polecamy wam to co wam polecamy myślę, że możecie to spróbować E, dobra, więc zamykamy główny temat e, Słuchajcie, ile nam zostało czasu e, Dobra, więc ja przejdę do tematów kulturalnych Zostawiam tamto e, Więc może przejdziemy coś, co wszyscy widzieliśmy Kung Fury O tak, e, <laughs> tak. E, Słuchajcie, ja, ja w ogóle Ktoś tam w ogóle napisał, że Jutro jest wielki dzień I, i okładka tego, no nie? Ja mówię, what, what the fuck! No w ogóle? Nie wiem, że ty wcześniej nie słyszałeś, że. Nie, ten kompletnie, ten, kompletnie nie, komple co kompletnie ty nie. Gadasz. Komple nie, właśnie Kompletnie nie. Ja wiem, że y, ten.. Y, David Hasselhoff miał teledysk i to nawet nie głupi teledysk do Był tego. Świetny. Ja usłyszałem nie, no, świetny. o tym jakiś czas przed premierą, ale po prostu to, to jest mistrzostwo świata. W ogóle samo studio Laser Unicorn to już, już samo w sobie zwiastuje <coughs> tak, tak, dobrą tak, tak, tak. zabawę. E, tak, e, słuchajcie, o czym mówimy? Mówimy o filmie Kung Fury, e, fabułę mamy, że policjan Kung Fury wybiera A czekaj, się Krystian, nie, nie, nie, nie mówmy o fabule, najważniejsze to chyba znaczy, to, określmy, no dobrze, że to bez jest... Bez no to co każdy może obejrzeć, że to trwa pół godziny. To trwa pół godziny, okay, ale, 35 ale... minut, jest na YouTubie za darmo Dobra, pełnometrażowy okay. film który został wyprodukowany dla Beki i jakby uwielbienia lat 80. i jakby wszystkiego co one reprezentowały, kina akcji i tak dalej, sfinansowany po prostu przez, no, przez nas, tak, przez ludzi, którzy się zrzucili na Kickstartera, żeby dać im budżet, no i oni nakręcili coś takiego i Powiem Wam, że no to wyszło po prostu świetnie. Dbałość o szczegóły, które, które jakby nawiązują tutaj do lat tych osiemdziesiątych jest świetna. Ja dodam od siebie, że, że akurat włączyłem sobie, że jakoś tak mi zostało ustawione chyba w YouTubie, że miałem uruchomioną wersję z napisami, a YouTube podając napisy daje też... Dla osób, które na przykład w ogóle nie słyszą, tak, yy, jaka jest muzyka, tak? I Tam cały czas jakiś synk pop, coś tam wiecie, i tak dalej, po prostu melodyjki takie na syntyzatorze wygrywane w klimacie jakimiś Miami, ale są bardzo fajnie dopasowane. Yy, to jak obraz zaczynać w pewnym losowym momencie, wiesz, znaczy nie losowym przewidzianym, migotać jakby się kaseta wkręciła, wiesz już już przecierasz tablet, żeby wiesz, żeby, yy, tak jak kiedyś się robiło na VHS-ie, żeby po prostu górze wyczyścić i, i, i razem z dźwiękiem, no, to są po prostu mega nostalgia, mega, y, mega klimaty pod tym kątem, a poza tym no, takie śmieszne, zabawowe i niestraszne. Dokładnie tak. E, Michale, co myślisz o Kung mm, to znaczy moim zdaniem no nie, kurczę, nie, nie nie ozłacałbym tak tej produkcji, bo nie oszukuję się no jest fajna, ma swoje momenty, ale jako tako brakowało mi rozwinięcia, jakby, no, kurczę, no, takiej pełnej, pełnej formy, że rzeczywiście byłoby wiadomo o co w niektórych momentach chodzi. Czy chciałbyś pełnometrażowy film, krótko mówiąc? Tak. a nie półgodzinny, tak. No, ja też dokładnie. bym chciał, ale to jest, ja słuchaj, to, tylko to zapowiedź, tak. tak. tak. Ale tam jest, tam jest dużo takich wątków udowanych po prostu. O, oczywiście, bo. że tak, ale pomyśl, jaką teraz mają szansę, jak wrzucą drugą zrzutkę, że będą robili wersję dwugodzinną. No Niby tak, z tym, no. że kurczę, no mimo wszystko moim zdaniem w pewnym stopniu. Mm, sporo tej kasy poszło tak gdzieś. Ale ja w to nie, nie wnikam, ja, ja bym to oglądał. O, o, ja bym znaczy, poszedł bo, nawet do kina zauważ, na dwóch zauważ, że wersję. Oni zdobyli ponad 600 tysięcy no dolarów. Nie no, to nie tak dużo. Słuchaj. Ja myślałem, nie. że w milionach. No nie no, aż, aż tyle nie, ale no to... jest kurczę. Teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ale był jakiś, jakiś czas temu chyba. Sześć, to hazelował film Monster. No właśnie. Ej, ale słuchajcie, film no. świetny, pełnometrażowy. Były był chyba za 500 tysięcy. No, ale masz rację. Nie, no, no, tak to... samo Blair Witch Project za 20 dolarów. No, no, ale... Też, no. Oczywiście, że można, ale tak, tego ale... nie zrobisz, co tutaj, bo tutaj masz przecież właśnie wszystko jest dograne na efektach, na komputerze, nawet tam... I to jest dobrze zrobione. Jest... Te efekty to, są dobre. To jest dobre. One, one... bo to nie jest... Nic... Ty mówisz, że one są złe. One... To, to, nie jest, to, to nie jest tak pokazane... Słuchajcie, to nie jest taki kicz, taki kicz, że na O2 się. tylko to jest kicz dobrze zrobiony. I to, to właśnie te efekty, ja w ogóle miałem, byłem pod wrażeniem, że zrobili tak zajebiste efekty, chociaż kiczowate, ale, ale zajebiście ale zrobione. jakie tam jest tempo jak oni pięknie dograli po prostu tempo, że cały czas, masz wrażenie, jak tam jest scena później, e, gdzie w zasadzie chyba najdłuższa, moment najdłuższej walki kungfu, no bo tu chyba nie jest tajemnicą, że mówimy o jakiś tam bohaterze, który walczy, wykorzystuje kung fu. E, najdłuższa scena walki, czyli czyli z hordą, że, się, że, że tak powiem, żołnierzy, no to po prostu... Mhm. To było jak najlepsza mieszanka Mortala, specjalne ujęcie jeszcze tak było wzięcie, ja miałem wrażenie po prostu, że tak, oglądał tak, Mortal wiem, Kombat. To, to było rewelacyjne. Słuchajcie, no ja, ja po prostu dwa to razy to oglądam. Moim zdaniem tak lepszą sceną było e, jak się napieprzał wielki mechaniczny orzeł z tyranozaurem, no ale... Tak, e, e, tak, tak, tak. Ewentualnie tak, tak. jeszcze było dobre to Jakby nie był tyranozaur to tylko to był laserowy w Rosji raptor. Nie, to nie był To nie był laserowy raptor, laserowe raptory nie były z nimi, to był tyranozaur, bo oni jechali na tyranozaurze. Tak, chyba chodzi Myślisz? mu o ten, że tak. Wiem, wiem, wiem, ty, tyranozaur, tak. E, słuchajcie, najlepszy tekst w tym e, filmie. To jest mój biceps. E, <śmiech> Dziękuję. Dla mnie rozwaliło, thank you. Tak, tak, z strzałkiem też było spoko. Moim zdaniem tak. e, była świetna opcja, jak się pojawił Tor, nie? Obczajcie moje mięśnie. Tak. I ten i główny bohater. Tak, twoje mięśnie są epickie. Dzięki, stary. Tak. No. To był moim zdaniem jeden z albo ten. Tak, tak. oczywiście to Okej, okay, ale wiecie, nie, nie lećmy za bardzo, bo naprawdę popsujemy zabawę Zresztą, tym, co jeszcze nie oglądali tak. dokładnie, no, bo tak. tak można się wymieniać. No, chyba tutaj e... Spoilerem za że jest. Że, że ale są... no. w skrócie, tak, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to, to, to wyobraźcie sobie, że mówimy o kimś, kto walczy kung fu. Wspomnieliśmy już o y, tyranozaurach, raptorach, torze, y, żołnierzach i, i czymś tam jeszcze, tak? Więc no to ja wszystko. jeszcze mogę powiedzieć: mechaniczny że jest... model. Mechaniczny jest model, tak jest, Hitler i Hitler jeszcze, jest no. tak, jest jeszcze Hitler e, jest koleś, który hakuje czas mm. tak, hackerman czekaj, jeszcze w ogóle e, tricerakop tricera e, tricera tricera, tak, tak, tak, tak e, czyli policjant, ja, który ma głowę triceratopsa jest po prostu, słuchajcie jest tam wszystko, tam e, on walczy z maszynami z, z automatem do gier, tak, tak e, też, świetnie też. Mhm. Tak, tak, słuchajcie, świetne, yy, cisnął, słyszałem, że tam trochę cisnął, żeby może jakiś serialarz tego zrobić, ale yy, myślę, że to nie będzie takie proste, bo mimo wszystko yy, wydaje mi się, że te 600 tysięcy, no wydaje mi się, że, że było w porządku yy, w, w, zagospodarowane, oczywiście, wzięli hmm. tam jakiś hajs, okej, ok, ok, ok, yy, ale, ale mimo wszystko dla mnie było w porządku chciałbym zobaczyć to kontynuację jeśli tego. lubisz takie klimaty to obejrzyj sobie serial Danger 5 nie wiem czy 6 czy nie nie, ok panowie to ob ja wam Czaję. jeszcze powiem coś i dorzucamy jeszcze jedną rzecz do, do odcinka skoro jesteśmy przy latach 80. Ee, to jaka gra wam się najbardziej kojarzy z klimatem lat 80. osiemdziesiątych mhm. eee, czas minął Wiadomo, że chodzi o <śmiech> Mortal, Kombat, Mortal Kombat Nie, chodzi o, eee, chodzi no, o Vice City GTA Vice City to jest po prostu <śmiech> kwintesencja I wiemy doskonale A w ten sposób. Wiemy doskonale, że no. wszyscy Pragną tego Vice City Zobaczyć jakąś w tym klimacie Odsłonę, przeróbkę DLC czy cokolwiek Oczywiście dopóki Rockstar yy, sam się za to nie weźmie, to, to moderzy się wezmą, ponieważ no, jest już na PC, na PC-tach od dłuższego czasu GTA V. Yy, macie link, w którym zobaczycie już praktycznie no, na testach gotowy mod, który niedługo będzie dostępny, który wrzuca i podkręca grafikę, całą mapę i jakby wszystko z GTA Vice City do, na silnik piątki, łącznie z pływaniem, lataniem i tak, dalej, i tak dalej. Mhm. I wygląda to, ja wygląda to tak, że on pograł. E, powiedz mi, bo może się orientujesz, to w końcu e, udostępnili udostępnił tę możliwość modowania, czy coś? Bo z tego, co słyszałem, to starali się, żeby tego nie było. Z, z starali złotnią. się to zablokować, no ale przecież czy jakokolwiek grę na chwilę obecną udało się zablokować albo, nie wiem, ochronić przed spiraceniem, czy cokolwiek, no... Oni zablokowali, no wiesz, oni zablokowali na takiej zasadzie tą możliwość edycji, że tak jak w każdej z poprzednich części tam miałeś normalnie pliki tekstowe, gdzie mogłeś wejść i sobie zmienić kilka danych, przez co miałeś szybszy swój ulubiony samochód, tak? To teraz tego nie masz. To jest zaszyte gdzieś tam w plikach, wiesz, grubszych, ale dalej mody można do tego zrobić, prawda? Chodzi o to, że nie możesz tego zrobić edycją notatnika TXT, tylko, tylko właśnie potrzebujesz już modu jakiegoś programowego no tak, No dobrze, dobrze. No ale kurczę, no teraz pomyśl sobie o ludziach, którzy grają na multi, czy, czy dalej są dalej są te mody dostępne wtedy, czy mm, czy miło wszystko to jest nie wiem, nie wiem, nie wiem jak znaczy, to jest na PC, tak że nie śledziłem możesz mieć to podzielone tak, e, wiesz e, nie wiem, czy na przykład jak opalasz Call of Duty, to masz menu i jak wchodzisz do kampanii, to czekasz czekasz, czekasz, czekasz i wczytuje ci się menu kampanii, i tak samo jak w wchodzisz do multiplayera, czekasz, czekasz, czekasz i wchodzi ci do menu multiplayera. To możesz mieć podobnie, że wchodzisz ci na serwery Rockstara i wszystko ci się wywala, nie? W sensie, że wchodzisz na serwery Rockstara i on pobiera aktualizację i tak dalej i on ci to wszystko robi, że no nie możesz korzystać z modów w żaden sposób. Ale na pewno będą takie mody tak zrobione, jeżeli będzie wiecie, mega duży mod do Vice City, który po prostu będzie. No niesamowity tam, nie wiem, powiedzmy na swoim wykonaniu, tak, i zdobędzie dużą popularność, to nie będzie to problem żeby zaraz ktoś postawił serwer do grania na tym modzie nieoficjalny, bo, bo już tak robili w historii tak. gier tak, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Zresztą ja przecież chyba w GTA. E, czwórkę grali na modach online i wszystko było w sumie jakoś udało to się chyba połączyć albo to były właśnie nieoficjalne tak jak mówisz, może i tak e, dobra słuchajcie e, konkwiory oczywiście wam jak najbardziej polecamy e, resztę tematów kulturalnych e, przelecimy kiedy indziej e, przejdziemy do hatera, Zona, bo zanim powiem to o czym mamy wszyscy, w sumie ja na razie nie mam ale to o czym mamy wszyscy praktycznie e, powiem o Unchartedzie nie wiem, drodzy słuchacze, czy wiecie, ale wychodzi Uncharted na Drake Collection. Wychodzi na PS4 kolejny odgrzewany kotlet. Słuchaj, mój zamek nawet chce to kupić. Chociaż przeszedł wszystkie części. Dostajemy trzy części na PS4, 60 klatek, full HD, ple ple ple. I nie, bez trybu multiplayer, więc wycinałem na tryb multiplayer, ale dostajemy trylogię Uncharteda. Eee, wiem, że Michał, ty to pochlebiasz ja tego nie pochlebiam znaczy, no moim e. zdaniem to jest na tyle fajna seria, że tutaj jak najbardziej moim zdaniem jest na plus odgrzewanie tego, mimo tego, że to jest odgrzewanie tak eee, no to zobacz, pomyśl sobie ile osób przeszło na samym początku z Xboxa na PS4 eee, pomyśl sobie w tym momencie, ile osób chciało się zaznajomić z eee, serią i pomyśl sobie, że za chwilę jeszcze, że tak to bardzo nieładnie ujmę, przypierdolą jeszcze czwartą częścią. To już w ogóle będą mieli taką sprzedaż, że to się w pale nie mieści. Masz rację. Nie pomyślałem o tych osobach, które w sumie nie grały kompletnie. Bardziej wkurza mi obce, że znowu, znowu Sony sobie wymyśla kolejny remaster, bo God of War 3 wychodzi z tego masz Tego nie pomyślałem. zaraz. oczywiście. No właśnie, ale teraz to tak będzie, bo jest no, za mała różnica no. między konsolami, wiecie, starymi. No niestety to jest era remasterów, i, i, i to samo macie w kinie. No. Nie wnerwia was, że co chwilę jest film, który już był wcześniej, tylko zrobiony na lepszych efektach. No przecież to jest to samo. No, takie mamy czasy, no. taki klimat, i wiecie, tutaj nie ma co na to pakać, nad, znaczy nad tym jakby yy, rozpaczać. Ja się bardziej wściekam, czemu nie robią remasterów yy, innych rzeczy. Dlaczego krasza bandico? Ta nie wypuszczono, no bo już nie mają prawa do marki bo, no. bo są nie ma tego prawa no sposób. ja wiem, Naughty Dog też nie no. A, ale myślę, że gdyby miało to by musiało wcisnąć w tą grafikę trochę, bo Uncharted Uncharted może się wybroni sam y pod biciem mm. grafiki, ale ale już nie on, on jednak musi zostać odświeżony kompletnie, no bo ten Crash na Full HD y będzie słabo wyglądał E, takie jest moje zdanie. No tak, e, ale tutaj nie mówimy o no? Kraszu Fuchote, tylko myślę, że bardziej tutaj chodzi o nową część, totalnie. A, o, o to chodzi. Aha, aha, nie, bo myślałem... Że mi się jak tak tutaj nie, wiem, jak tutaj, nie wiem, co miałem na myśli Rafał. Rafał, co miałeś na myśli? Miałem na myśli, żeby wypuścili cokolwiek. <śmiech> no, no, no, czyli, no czyli wszystko, no, tak. wszystko będzie no, no, po pewne. No, no, chyba K Krasza zbyt długo y, niestety nie zobaczymy. E, dobra, więc słuchajcie, no mi się to tak... Y, Średnio podoba. jeszcze chciałbym zauważyć, że słuchajcie, to mamy 3, 3, 3 gry. I ja doskonale pamiętam, jak ostatnia część zamówiła 40, chyba 4 albo 45 giga, Więc wydaje mi się, że to będzie na dwóch, jak nie na trzech płytach. Na 100%, no bo na jednej się to nie zmieści. Chyba, że będzie się to wszystko ciągnęło z internetu. Ale to też by była głupota. Więc jeżeli to wyjdzie w pudełku, to na pewno więcej niż jedna płyta, no bo się nie zmieści wszystko. Wydaje mi się, że będzie to na trzech płytach co w sumie byłoby dosyć ciekawym rozwiązaniem akurat Borderlands z tego co my mamy tylko na jednej a parę dodatków ciągnie się z netu dobra, więc słuchajcie no mi się to nie podoba i na koniec chciałbym zhejtować Wite. słuchajcie, jestem użytkownikiem Wity od jakiegoś, dajmy na to roku, pamiętam kiedyś jesteś, był u nas fanki. nie jesteś użytkownikiem Wity od jakichś trzech tygodni Okej, okay, to już swoją drogą, ale, ale słuchajcie, e, bo chciałem e, ładnie rozpocząć. Pamiętam kiedyś, e, fanki. E... Właśnie podrabiam fankiego, ale zanim o nim powiem, była taka opcja, że każdy chciał spróbować sobie Nintendo Wii. U. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ja tak miałem. Był taki C okres, ja że Ja tak mam. W, że właśnie mamy dość tych samych gier. No, gramy w kole, w FIFA i tak dalej, i tak dalej. Chcemy czegoś innego, chcemy iść do Nintendo i spróbować tych ich, ich gierki. Wiem, że fanki tak zrobił, kupił i się strasznie zawiódł. I nie wiem, czy on już sprzedał tą konsolę, ale zaraz ją sprzedaje, ale już się jej pozbywa i mówi, że to był krok wstecz. I słuchajcie, ja się znalazłem w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o witę. Kupiłem Witę tylko ze względu na to, że była tania, bo ta Wita już bardzo mało kosztuje i mam plusa. I ze względu na tego plusa, że mam miliardy gier na niej, no nie oszukujmy się, mamy, mam dużo gier na, na niej już przez ten rok czy półtora uzbierane, że po prostu kupiłem, bo wiedziałem, że mam darmową bibliotekę. Ale powiem wam szczerze, że ja na niej w ogóle nie gram. E, słuchaj, Rafale, wiem, że ją masz. No, nie, grasz, e, była... nie grasz, bo jej nie masz od trzech tygodni. Tak e, też, ale słuchajcie, jak przyjeżdżałem do, do Polski, słuchajcie, 10 godzin byłem w rozjazdach i nawet jej nie odpaliłem. Aczkolwiek miałem ją ze sobą. To prawda, naładowana e, była w pełni. E, w pełni. Nie, nie odpaliłem jej. Specjalnie ją ładowałem na podróż, ale, ale nie, nie odpaliłem ją, słuchajcie, bo no te gry tam... Słuchajcie, to nie są takie gry jak na 3DS-a. To nie są takie gry jak... nie jak no To Trzy to czwarte są... tego, tak, co tam miałeś zajebiste. zainstalowane, to miałem wszystko gdzieś ogarnięte na komórce, na Androidzie, za darmo i tak dalej i nic nowego tam nie no. było wprowadzonego. Jedyna gra, którą fajnie można było chwilę pograć, ale po chwili mnie zaczęła denerwować, yy, to było Lego ten Władca Pierścieni, tak? Tylko, że tak. że miał irytujące sterowanie, jest. nieprzemyślane. I, I kamera jest beznadziejna. I kamera jest beznadziejna. E, tak, tak, tak. Słuchajcie, no ja jestem z tego urządzenia bardzo mocno niezadowolony. Kupiłem go, no wiecie, no przy nasza konsola, biblioteka, gier Unlimited, fajnie, ale, ale jakość tych gier pozostała wiele do życzenia. Ja na przykład dalej czekam, nie wiem, czy słyszeliście, zresztą jesteście użytkownikami WITY, więc może słyszeliście, że miało, miała powstać ta gra, w sumie na nią najbardziej czekałem, na to, tą grę, w której robiliście koncerty ona miała być free to play mieliście po prostu tam przygotować koncert i tak dalej, całe te zaplecze ja kiedyś byłem na nią ostro napalony, bodajże dwa lata temu dwa lata temu na targach ją zapowiedzieli E3 i dalej jej nie ma i, i to jest słabe, i tych gier naprawdę jest coraz mniej, jeszcze usłyszeliśmy że Wita będzie fullu, wspierana tylko na Azję tak, a Europę w ogóle srają na Europę, więc tak na dobrą sprawę, dostaję słuchajcie, wita to już jest konsola, w której gramy tylko i wyłącznie w Indyki, bo tam nic dużego nie powstanie, nie wiem czy pamiętacie PSP gdzie była zajebista gra, Lokoroko, gdzie był Patapon to były świetne tytuły przeznaczone na tą konsolkę i one wychodziły wychodziły kolejne części, a tutaj wyszedł ten nam Chartet który był bardzo średni, wipeout, który był... No, wipeout agora był w porządku, ale to wszystko przy starcie. Później było coraz gorzej. Ostatnio wyszła, wyszła ten Teraway, ale to była chyba ostatnia duża gra, jaka wyszła, a wyszła już chyba tak dawno, że ona już na PS4 w ogóle wyszła. Więc to już będzie prawie z rok temu jak nie lepiej. Więc słuchajcie, no to jest trup. To jest trup. Teraz czytałem, że coś odświeżają w tej wicie, coś tam dodają, jakieś duperele, ale ja nie wiem po co, jak jak to jest konsolka na indyki, tak na dobrą sprawę fajnie, że te gry są za darmo tak i to mnie przy niej cały czas trzymało, ale w, w, słuchajcie, no w, się za 10 godzin w rozjazdach, ja będę sobie po, posłuchać jakiegoś dobrego podcastu na przykład bezimienny, niż grać na tej konsoli, no, autentycznie może gdybym miał 3DS-a i na przykład Jacek kiedyś mówił o tych gierkach na 3DS-a chętnie bym w to wszedł, zobaczył z czym to się je i sobie w to pogra, a tutaj mi się kompletnie nie chce no nie chce mi się szczególnie, że jestem e, srany tymi indykami cały czas na PS4, no po prostu już żygam tymi indykami tylko indyki wszędzie no, więc e, nie wiem, jakie jest wasze zdanie e, Michale, bo ty jesteś e, użytkownikiem Wity. wiem, że niedawno kupiłeś bo się chwaliłeś e, być może na razie ci się to podoba ale wierz mi, że za parę tygodni, jak nie miesięcy nie będziesz na niej grał wiesz co, no to jest tak naprawdę jak z dużą częścią tego typu sprzętów, nie? Mhm. E, nie ukrywam, że no, e, często mam tak, że po prostu mi się w indyki nie chce grać na pełnoprawnej konsoli dużej. E, a wiem, że jest sporo takich tytułów, które bym naprawdę bardzo chciał przejść. I głównie dlatego tę Witę kupiłem. E, plus oczywiście przede wszystkim mój, mój główny jakby e, argument do zakupu to był oczywiście Killzone. Tak, wiedziałem, że to powiesz. Ale wiesz, co, jak, jak kiedyś odzyskam od Rafała moją Witę to zagramy sobie w tego Kizona, bo ja go mam hach kupionego, więc możemy sobie zagrać. I mam Season Passa. Pamiętasz, że te Season pasy działają na obie, nie? Mm, chyba tak, no coś było takie. Tak, bo ci mówię, więc sobie w niego zagramy. No tak, Michał, ale to jest jedna gra raptem, tak? I no znaczy, ja już ci... Kurczę, no. y Tak, jeszcze z takich gier, które mi się podobały. Ostatnio była jakaś w Pusie, nie pamiętam teraz nazw, że chodziłeś jakimś dzieciakiem, który miał y wielką, wielką strzelbę i skakałeś po planszy. Platformówka bardzo fajna. Eee, co tam jeszcze z takich ciekawszych Boże, no... bo za nie za moją witą jakbym miał ją fizycznie to bym przejrzał co ja tam mam pościągane ale Aha. ze względu na to, że coś się w niej zepsuło z dotykiem, bo kupiłem ją używaną, na szczęście Aha. na gwarancji to musimy ją oddać na gwarancji tak, tak, tak to w tym momencie bym ci powiniał gry w którym bym pograł sobie chętnie, na przykład bardzo chętnie jeszcze przejdę eee, tego, Most Wanted który był za darmo zresztą eee, Raymany były dwie części no je na większe konsolach zawsze, no. no wiesz ale, jeśli... ale, ale tak, tak. świetny tytuł jeżeli chodzi e, o taką Tak, konsolę, Murasaki tak. Baby, z tego co słyszałem, że świetna gierka e, Escape Plan co nie prawda to jeden z, no. z tytułów chyba startowych, ale, ale z, też słyszałem że bardzo dobry, jeszcze nie miałem okazji odpalić uh -huh. e, ostatnio w ogóle mam to, mam, to, mam czasu na granie Hmm. no czy te, te RPG nie wiem czy sobie ściągałeś ja miałem właśnie tam na tej konsoli podobają, nigdy eh, nigdy Dragon's Crown jest świetny e, jeszcze jest tam wirtual coś tam Re reward Reval, Cześć, coś zaraz, pamiętam. zaraz znajdę spis wszystkich e, gier nie no słuchaj te tytuły są e, znajdą się dobre tytuły tak ale ale powiem ci szczerze no właśnie tam jest dużo japońskich rzeczy Unfin Unfinished słon dużo... na przykład ale akurat to mi się kompletnie nie podobało. Counter Spy też spoko. w co... Counter Spy abym ewentualnie jeszcze pograł. A to, ty to, grałeś na dłużej chyba konsoli. Tak, no to Counter Spy akurat przeszedł na dłużej. E, Czekaj, jeszcze tak dalej, o której ci mówiłem z tym dzieciakiem, to jest. Kick and Fancy. W Świetna, świetny tytuł no na pewno wszyscy słuchacze zapamiętają i po odcinku każdy będzie pamiętał iść tak. no no no dlatego i jeszcze jest Duke Nukem 3D ma, e, Megaton Edition tak, powiem ci tak, pograłem w tego Duke'a gra Wiesz, się średnio czem, że jest słaby. średnio się gra, bardzo średnio się gra a w multi się nie da grać, bo skacze cały czas mi lagowało, no stop nie mogłem grać z ludźmi no, w, w, chcesz w Duke'a grać po multi, nie oszalałeś masz jeszcze co, masz jeszcze Feza Masz PlayStation te... All-Stars Battle Royale eee, okay. Wiem, że mam nawet Farming Simulation i Football Manager, którego Masz, kupiłem sorry, za 100 złotych i nie da się w to grać No, jest lo, a lo, Long Lone Survivor akurat jest w porządku Hotline Miami, Sly Cooper eee, w czasie Tak, ale akurat sterowanie w Pix, Hotline Miami, Pix, pixel Miami junk jest cięższe eee, no? Ultimate HD to jest świetna Nie wielka. no, znajdą się dobre tytuły, ja nie mówię, że nie, ale... Ten, ja, ten, ja tak... tutaj wymieniam tylko gry plusa. Dobra, yy, wydubię ci oczy. I tak ci się <laughs> chodzi mi o to, że a, w ogóle ci się popsuła, żeby było śmiesznie. Konsola, no to już o ja tym mówiłem, mówiłem, tak? No tak, ale, że, że, że wiesz, no taka zajebista konsola nie powinna się psuć. A chociaż nie jest zajebista. Dobra, słuchajcie. Po moim rocznym obcowaniu z albo i nawet więcej, półtora rocznym, stwierdzam, że to jest gówno. Jeżeli chcecie kupić przenośną konsolkę, to kupcie sobie Nintendo, które jest tańsze, fajniejsze i ma zdecydowanie lepsze gry niż wite, w której gracie w gry z telefonu. I tak jest ma A materiał. jak chcecie tanio kupić... Sam jesteś z telefonu. Tak, jak chcecie no, no. kupić tanio PS Wite bez ładowarki, jednak mimo wszystko tego, co krycie mówi, to walcie na PlayStation. Ej, tam jest jeszcze pokrowiec. No. I to bardzo fajne. Poprowiec jest fajny. E, tak. A, i, I co, Rafał, miałeś styczność, a co, co ty myślisz o tym wicie? W ogóle podoba ci się interfejs, ogólnie cała ta konsolka... E, aha, bo, bo kompletnie nie podoba mi się tam ekran dotykowy, sto razy bardziej wolałbym mieć normalne menu, bo mnie to wnerwia, że trzymam ją sobie wygodnie tak, żeby mieć elki i jerki i pod e, palcami wskazującymi A? kciukami e, obsługiwać tam gałki, przyciski po czym nagle muszę jedną ręką puszczać, żeby coś wybrać na, e, na ekranie ten panel z tyłu niech by sobie tam był jakiś ewentualnie, nie wiadomo po co ale z przodu bym go po prostu wywalił i nie wrzucał na siłę, jeżeli chodzi o samą obsługę menu, a poza tym, no to. się, że strasznie szybko się brudzi i ciężko. No, do, do to, do to czy... swoją drogą. No, no a poza tym, to tak wiesz, no nie narzekałem jakoś strasznie na ekran i tak dalej, no, biorąc pod uwagę, kiedy to wyszło, to. właśnie tak zapytam, kto któ masz, masz tą wersję? Którą ja mam tą no. wersję. Chyba. No dobrze, to, to pytałem kto masz, nie, nie sprecyzowałem o kogo. O kogo znaczy, mówię. a chodzi ci, czy tą, że tą nową czy mam? Nie, no. nie, tą starą. Wy, wy wychodziły te z 3G z 3G, ale ja mam tą tylko Wi-Fi, no to te, też. Ale bo co, bo jeszcze były dwie wersje, tak? Znaczy była 3G i Wi-Fi, a później wyszła ta nowa. Tak. I ta nowa, z tego co słyszałem, jest słaba ogólnie. Znaczy, moim zdaniem, przede wszystkim dużą, dużym plusem to jest to, że Zmienili podładowania z tego, który miałeś To ty... jest beznadziejny jest, no? no na, na zwykły mikro, mikro USB. O, ale super, nie no to, to, to jest duży plus. Że ja muszę specjalnie brać wielką ładowarkę do tej wity, żeby ją naładować. Że <grym> ja teraz jej nie mogę naładować to, przez to. No oj, wo, i widzisz i Rafa nawet jej nie może no. naładować, bo ja mam tą ładowarkę. No, no brawo, brawo, no to, się, to naprawdę udało ci się to. To, a żeby było jeszcze śmiesznie to tam nie można do tej ładowarki, yy, nie wiem czy widziałeś, ale nie można włożyć tam normalnego kabla USB, tylko musisz mieć taki kabel. Znaczy, specjalnie normalny, wycięty. Być, tak, specjalnie wycięty. I to mnie wkurzyło, wkurzyło bo nie mogłem jej poładować sobie tak, jak chciałem, do czego chciałem. I to było beznadziejne. Yy, to mniejsza o to. Yy, I ten pa panel dotykowy z tyłu jest kompletnie niezbędny. Ja nigdy razu go nie użyłem, tylko w Unchartedzie tylko, ale tak to w ogóle tego nie użyłem, nie wiem po co on jest. Od spodu konsolki, nie chodzi mi hmm. o ten y, na ekranie tylko Ja bym od spodu. obydwa on wyrzucił, nie, no. ja bym wyrzucił obydwa i wtedy by to była fajna konsolka. Jeszcze, i... No i wtedy masz wite. znaczy ten PSP. No ale PSP jakie ma gry, ale świetne. Gdyby... Ale ja ale wiem, oni że, powinni że ma zrobić swojego czystwa wszystkim... chciałem wszystkim... kupić. Stam. Przecież ona nie ma chyba kompatybilności wstecznej, nie? Znaczy, w niektóre gry wiem, że pograsz, ale czy we wszystkie, to nie wiem. Bo masz tam Stora. Tylko pamiętaj, nic mi tam nie kupuj, nie? No. No, e, tam ta masz Stora i tam masz gry z PSP. I tam nie jest trochę tych gier. Nie wiem, czy wszystkie, pewnie nie wszystkie, ale, ale trochę ich jest. E, czekajcie, bo jeszcze chciałem ostatnią rzecz o tej konsoli, beznadziejnej konsoli powiedzieć. E, gałki są w porządku. Ale, ale ktoś, kto ma większe palce, to niestety musi uważać. E, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. A, o tych zastranych memorkach. No, no że, nie, to jest, to jest żeby mieć. Projekt. Żeby. E, słuchajcie, żeby, żeby w ogóle myśleć o wicie, musicie kupić memorkę Sony. Nie, nie żadnej innej tylko i wyłącznie od firmy Sony, PlayStation, specjalne memorka, które są oczywiście droższe. Ja mam szesnastkę. E, jaką masz, e, Michale? 16. Ja też mam 16. E, znaczy i 4, czwód, i, i 16 w sumie. No. <laughs> Rafa też ma 16. No i dobrze. No. Gdybym powiedział, że mam 8, to Rafa też miał 8. E, no magia. Tak. Magia, magia. Ale powiem Ci, że 16 przy plusie to jest mało, nie? Więc jeżeli macie plusa, to 32. Ale strasznie, wiem, wiem że one są... Słuchajcie, one kosztują chyba 32, to chyba kosztuje połowę ceny konsoli. Na 100%. Wie, wiem, że są strasznie drogie te, te, no, no, te są mega te Tak. Ty Krystian, na no e, to masz wiesz, tego słuchajcie. PS4 jeszcze, nie? No, Pe, PS, no PS4? PS4 PS4 kupiłeś, nie kupiłeś? Nie <laughs> No jesteś na czasie Nie, bo nie pamiętam, wiem, nie? że ja te PS... PS4 kupił a ty na czym tam teraz ogarniasz? Czy masz też PS4? Ja, ja w dniu premiery dostałem PS4 no, no to dobrze, no to gdzieś tam mi się wypadło teraz z pamięci, ej, no to może ten sharing zrobimy Wiesz co, sharing w Anglii działa beznadziejnie. Bez ale nadziennie. ma u mnie Słuchajcie, w takie... działać, a nie u Ciebie w Anglii. <laughs> no ale ja co, jak po coś pograć, to mogę Ci coś udostępnić, jak chcesz, bo i tak moja konsola na chwilę obecną leży sobie i, i, i jest. Mówię, że a nie, co mówię, udostępnić? że wiesz, ten sharing, że, że z dużej konsoli gra na mało, nie? A, w ten, ten sposób. sposób. A to, to... A to nie wiem, czy to nie działa po jednym, jednym Wi-Fi chyba. Po no, chyba, tak A właśnie Dobrze, że mi powiedziałeś, bo chciałem jeszcze powiedzieć O kolejnym zajebiście Dużym minusie wite. Eee, w sumie czas na baterii Jest w miarę w porządku Ja nie, nie mogę narzekać, że Za krótko, czy nie wiem 3, Tam 3-4 godzinki, czy nawet 5 Spokojnie, spokojnie mi to wystarcza Ale właśnie o czymś chciałem powiedzieć Kurczę, nie, nie powiem, bo zapomniałem Ale właśnie powiedziałeś o tym sharingu I sobie coś rozkminiłem A, wiem E, można mieć tylko i wyłącznie jedno konto na wicie. Mm -hmm. To mm -hmm. jest, tak, tak? To jest minus. To jest przesrana sprawa. Słuchajcie, na konsoli mogę mieć 16, a na tej wicie mogę mieć tylko jedno. I mam mam, e, mam konto, które kiedyś założyłem specjalnie na plusa i niestety nie, nie, e, nie mogę grać w tę gry, bo muszę mieć tylko i wyłącznie na tym koncie, więc to po prostu jest przesrana sprawa. Więc możecie mieć tylko jedno konto na wicie i to jest słabe. To tyle, jeśli chodzi chyba o hejty Wity. Czy chcecie jeszcze hejtować Witę? Czy nie, ja sobie nie, pójdę powiem? Ja moim pogram, zdaniem, no. że to jest całkiem nie za To jest, eee, no, jest zmarnowana bo... konsola, słuchajcie, to jest. Przede tak, że potencjał jest, jest zła, zmardowana to jest zmarnowana konsola, no niestety, no ale Sony tyle miało, wiecie, decyzji ciężkich w ostatnich latach, że dobrze, że oni chociaż tą czwórkę wypuścili jako taką, która odnosi sukcesy. No i dzięki tej czwórce to się, się wiecie, w dużej mierze od telefonów, z telefonów no. się wycofują, z telewizorów się wycofują i no. Ale myślisz, że się faktycznie z telewizorów i z telefonów się wycof... wycof... wycof, wycof Oczywiście, że, że tak, bo są za wycofają. bardzo do tyłu. Wycofają. No dobra, że powiedziałem, nie mają, jest, nie ja, no mają, kurde. Tak? Oni czyciło. nie mają w telewizorach to, no? nic, co, co, co jakoś by ich wyróżniało, no w miarę jeszcze ten PlayStation Now, gdyby tam... Nie, było. nie. In input lag mają najmniejszy. Czytałem o tym. No, czytałeś, ale widziałeś kiedyś ten input lag? Nie wiem, ale mam brawie i, i jestem zachwycony. No, Okej, okay, ale ja mówię, wiesz, pod kątem tego jak, jak teraz inne firmy, wiesz, idą. Bo rozmawialiśmy kiedyś o tych, o podświetleniach ściany LEDami w, w Philipsach, tak. Gdzieś tam jakieś zakrzywione ekrany, albo jakieś ultracienkie ekrany, albo jakieś OLEDy, które są w ogóle technologią, w którą tylko LG on inwestuje i jest świetna i tak dalej, i tak dalej, Ja sam wiesz... OLED, świetny. ty widziałeś jakie to ma odświeżanie? To jest przecież masakra, ale masz takie sługi, że to się nie dzieje. Ale jest to rozwojowa technologia, dlatego że podświetlane są poszczególne piksele, czyli masz najlepszy możliwy na świecie kontrast, tak, plus najmniejsze zużycie energii. Jeżeli to będzie rozwinięte do takiego stopnia, że nie będzie tego problemu z odświeżaniem, to problem się rozwiąże, prawda? No wtedy, wiesz, tak, jak oni sprzedają telewizory, obecną, no jest... wiesz, teraz po, po kilkadziesiąt tysięcy za, za jakieś te 60 celówki, tak, no to wiesz to, to jest technologia, która po prostu nad którą pracują, myślę, że im się uda, no, wiesz, ostatnio pokazali telewizor, który był w grubości chyba 2-3 mm na magnetycznym panelu naklejany na ścianę, elastyczny jako, jako no, prototyp, tak. tak no spoko, a co Sony, sony pokazali ale... jako z telewizorów, no, jak oni nawet nie mieli swoich tych produkowanych kineskopów, znaczy nie kineskopów, tylko no, matryc. <grym> Kinesko kineskop, ale kineskop, to nie to jest swoje ale matryce. No, no właśnie. E, słuchajcie, a, a nie masz, Rafale, czegoś takiego, że Philips, tam, Philips, Sony to jednak Sony? Nie, nie masz czegoś takiego, że Sony to jednak Sony? Miałem 10 lat temu. A, a ja mam dalej. Nie, ja mi się e, dalej pojawiają. To telefony robią dobre. Ale, no. ale wiesz. Wiem od, od, pewnego czasu, od pewnego czasu wiem, że są firmy, które są w czymś. E, nie specjalizują się przede wszystkim i to się sprawdza, wiesz. E, rozejrzyj się kiedyś po lotniskach i przy coś w tym stylu akurat jak podróżujesz, czy po jakichś takich miejscach, gdzie jest dużo ekranów. 9 na 10, jak ja zwracam uwagę, krany przemysłowe to są LG, bo, bo, mm -hmm. bo praktycznie wiesz, nie wykazują zużycia po prostu przez tą ich technologię. Bo są najtańsze, bo są no najtańsze. Nie, bo są nie, nie są najtańsze, najtańsze, bo to są zupełnie. Są na, ta są na 100% są najtańsze. Ja powiedziałem sobie, że nigdy LG nie kupię. Nigdy. Akurat rozmawiałem, ubezpieczałem kiedyś jedną, jedną babkę, która właśnie sprzedawała takie panele LG, mhm. i oni robili akurat specjalne pod. No, mieli ekrany takie właśnie firmowe, które wiesz, w tamtych czasach, to było parę lat temu już, wiesz, w ogóle praktycznie nie miały ramek po to, żebyś mógł, wiesz, kilka obok siebie ułożyć i zrobić z nich większe ekrany, na przykład wyświetlania, wiesz, rozkładów lotów i tak dalej, i tak dalej. Nie? I. Mhm. Oni mieli praktycznie na to, wiesz, no monopol. Nie, nie było dostępnych, wiesz, w tamtym okresie przynajmniej, żeby, żeby sobie wykupić, no. I no jednak, jednak myślę, że te doświadczenia, jak ktoś się, wiesz, dobrze w ekranach rozwija, nie twierdzę, że, nie wiem, lodówka LG będzie dobra, czy coś, ale, ale są firmy, które wprowadzają coś nowego, które mają, wiesz, technologię jakieś Wkręcają, a są firmy, które no, tego nie robią i, i odtwarzają, no Sony ostatnio nie robi nic nowego, ciekawego, niestety zrobiło konsolę, ale jeżeli chodzi o yy, rynek telewizorów, czy jakiś tam, nie wiem walkmanów, no sorry, wprowadzili walkmana yy, czyli odtwarza MP3 za, za kilkaset dolarów, to ostatnio to jest ich nowość wielka, kurwa serio Zrobili PlayStation Now. No, zrobili be. PlayStation now, tak? No wykupując inny serwis, który miał to robić yy, sam dla siebie, prawda? Tak? No. <grym> I robią remastera na ten. I robią Brejka. remastera na No sorry, to nie jest do końca, wiesz, filozofia nie, taka. taka, taka. czekajcie, jeszcze, jeszcze słuchajcie, innowacja PlayStation TV. No nie, no to jest beznadziejne. Wiemy, to, to, jest... to jest przenoszenie w jakiś no, sposób, ale to, to jest stosunkowo podobne z tym, czy PlayStation Now, czy ten PlayStation TV, to y, Apple już miało swój sharing na komputerach nie, wcześniej. Y, Nvidia leci też z tym udostępnianiem jakby, wiesz, gier zdalnych i tak dalej. Nawet nie musisz ich mieć w domu na konsoli odpalonej, tylko y, właśnie, żeby bezpośrednio... Znaczy nie, u nich też na auto, przecież też z chmury działa, bo to ma na, na telewizorze działać, tak? No i tak to szumnie zapowiadali, ja nie widzę, żeby to działało, tak? Jako usługa to może działać, jeżeli by było wiesz, wszędzie dostępne na każdym e, na każdym sprzęcie, na każdym androidzie, czy tam powiedzmy jakimś telewizorze, to by było spoko. No. Tak, ja tylko powiem, że gałki od padów, wiem, że już będzie nowa partia i będą lepsze, więc jest jakiś plus. Dobra, słuchajcie chłopaki, będziemy pomału kończyć, standardowo drodzy słuchacze wchodźcie na padportal.pl i bezymienny.pl słuchajcie nasz znajomy w sumie bardziej Michała znajomy Przemek Jankowski dał że tak powiem projekt na Polak Potrafi słuchajcie pisze książkę może taki reportaż o młodych ateistach rozmawia z ludźmi którzy niekoniecznie wierzą w cokolwiek i możecie go wspomóc. Wiem, że to już mu się udało. Zebrał pieniądze. I jeżeli jesteście zainteresowani taką książką, to zapraszam na polakpotrafi.pl. Damy wam linka pod odcinkiem. Tam macie różne fajne opcje, że może, za które zapłacicie więcej, to może go nawet poznacie. Ha. Książka mi się wydaje całkiem ciekawa. Sam sobie <śmiech> chciałem ją zakupić. Niestety już tego nie zrobię, ale ale Do chociaż może, może zrobić. Wiesz to bo byłem w Polsce, wiesz? I chciałem w Polsce zrobić tam przelew teraz. Nie wiem, czy Polak potrafi mapę i Pola pod, pod, pod, podłączonego. Chyba no, nie chyba nie, nie wiem, zaloguj się albo poprosz żeby zrobił za ciebie. Nie wiem. Albo. Tak. E, dobra, tak czy siak, temat jest bardzo fajny. E, zobaczcie sobie i e, wierzycie w Boga w ogóle? <śmiech> <Co>? <śmiech> to Myślisz, że mamy to, to czas na tą nie rozmowę, teraz? Okej, okay, no dobra, e, tak. Więc słuchajcie, to był. 34. odcinek podcastu Bezimienny. My słyszymy się za dwa tygodnie. Ze mną był Michał Wiśniewski. Dzięki wszystkim, na razie. Był też ze mną Rafał Radomyski. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, i ja miałem na imię Christian Keunder i słyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, Cześć.